Witajcie moi drodzy w 37. odcinku podcastu Złoty Tron. Wita się z wami Izygi. Vincent. I szwagier. Jak zwykle nasz podcast zaczniemy od przeglądu naszych warsztatów. Miejmy nadzieję, że chociaż w jednym obszarze tutaj nastąpiła zmiana. Wincu, udało ci się coś zrobić? Nie, za dwa tygodnie wchodzę do studia i jeszcze nie mam sześciu tekstów napisanych do piosenek. Mam nadzieję, że, że wrócę do hobby po nagrywkach, czyli... 23. wchodzę wbijać basy. Myślę, że ma, na przełomie marca, kwietnia już zacznę coś dłubać w końcu, bo będą już traki wbite i zostaną miksy mastery, które mm, zostawiam głównie w, gitarzystom. Mhm. Oni się tam będą wykłócać, co ma być głośniej, co ma być ciszej. E, jeszcze zostanie wkładka do zrobienia, takie rzeczy. Wkładka, czyli? też czyli? No, buklet. Jak masz płytę, aha, aha, to kie, kie, masz kie, kie. książeczkę mhm. w środku, więc yy, zazwyczaj robi to nam taki kolega nasz, notabene były gitarzysta Kuba i, i zazwyczaj ja jestem jakby kontaktem między nim a resztą, yy, więc to potem trzeba będzie wysłać to wszystko do recenzji, wysłać do potencjalnych wydawców, yy, tak dalej, tak dalej. No to jest kupa, kupa roboty po prostu. No to płyta Która kiedyś mi zabiera Kiedyś mniej więcej płyta pojawi w... A wiesz co, no tak strzelamy, że latem jakoś, nie? Aha, no to no bo jest Trzeba ją nagrać, no to nagranie Czy. Prób... sorry, musi przejść przez cenzurę, czy jeszcze tego PiS nie wprowadził? No jeszcze chyba nie, jeszcze chyba nie. No to so, że wydawajcie tam... szybko. Będą musieli zapłacić no, podatek tak, od cycków. Że... Na Także najpierw wiesz, wbijanie traków jak już jest wszystko wbite, to trzeba mix master zrobić, to też chwilę trwa. Potem okładka, no to okładka już jest prawie gotowa. Booklet trzeba ustalić, jak to będziemy wydawać, trzeba to powrzucać na te wszystkie Spotify, bandkampy itd., itd. Wysłać do wydawcy, wysłać potencjalnych wydawców, jeżeli się ktoś znajdzie chętny. Ewentualnie. Warunki jakieś będą sensowne, bo mieliśmy chętnych, ale warunki były takie, że <śmiech> sorry, ale nie. Lepiej na tym wyjdziemy, wydając to sami. Yy, zrobić merch, yy, zrobić fizyczne wydanie tej płyty, klip jakiś nakręcić, sesję dla zespołu. No To jest kupa, kupa jeszcze dodatkowych no, tak, rzeczy, które musimy będą być. ciągnąć. Ciągnąć, bo raz, że musimy zgrać cztery osoby pracujące. Hmm plus jakiegoś tam fotografa filmowca tak dalej tak dalej tak dalej. Także no tak. No, to jest samo samo jakby zarejestrowanie traków w studiu to jest dopiero początek roboty. No, Także myślę że, że wiosną marzec kwiecień yy, z powrotem wrócę do kasowania swojej kolejki jak to szwagier nazywa bo mam jeszcze mam jeszcze kilka oddziałów które mam na poczęte a które chciałbym w końcu finalizować. Zwłaszcza, że mnie zaczyna y, powoli y, Jarek gonić i, i zaczyna swoich Thousand Sunów kolekcjonować. Już mi wysyłał parę razy... Y, Jarek? Y, z, ja, się tylko, Tejden, ja się A. tylko wtrącę, ja, tak. że dobrym, dobrym miesiącem na takie rzeczy jest luty, bo dzisiaj pod jakimś postem Asha z tego z Grilla Miniature Gaming <coughs> wyświetlił mi się hashtag finishing up february, czyli luty od kończenia zapoczętych rzeczy. Więc może, może coś tam, może. może. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to po prostu pójdzie. No w pierwszej kolejności chcę skończyć to, co, to, co muzycznie mamy, bo robimy, robimy taki. No z tego jest hajs, nie? to, to dużo kryśna? Nie, nie, hajsu nie ma, ale znaczy powoli się to robi samo napędzającym hobby, że wiesz, ze sprzeda dużą część jakby kosztów tej płyty pokrywają nam, pokrywa nam to, co udało nam się zarobić na drugiej, nie? Nie trzeba wykładać wszystkiego od znaczy, zera. tak jak Jest taki zera. kawał Zigi, że dwóch muzyków jazzowych się spotkało, ale równie dobrze to mogą być stonerowo Southern Metalowi przy tym, że to jest mm -hmm. też niszowy gatunek powiedzmy tak. No i no co u Ciebie? No tam spoko. Wydałem płytę. A dużo sprzedałeś? Nie, dom, dom i samochód smutna <głos> realia. Tak, to trzeba najpierw włożyć w to studio. Nie? Ta, bo ja nie wiem, czy ja się ciebie kiedykolwiek pytałem, jakiś poważny hajs jest z tego, z, z bandcampów i ze Spotify'a? Wiesz, co w skali jakiej? Bo to wiesz, co to jest kwestia tego, że zawsze jak wydajesz płytę, to masz to takie inicjalne boom, że mm. ro ludzie robią nawet. Taki, jak to się nazywa? Kupowanie impulsywne. Mhm. Wiesz, na zasadzie, o, okładka fajnie wygląda, nie? Kupię sobie płytę. Potem czasami, jak rzucasz jakąś promocję świąteczną czy coś, to ludzie sobie kupują. Czasami, jak wychodzi jakaś recenzja w jakimś poczytnym czymś, to jest taki skok sprzedażowy. Tam nie? znowu coś się u was głośno. Ludzie mhm. zainteresowali, potem masz na przykład Martwy Miesiąc. Czasami mamy tak, że znajdzie się jakiś jeden, wiesz, jeden nowy psychofan, który nagle kupuje nam na Bandcampie, wiesz całą dyskografię elektroniczną, potem do nas jeszcze pisze na Facebooku, że chciałby fizyczną dyskografię i, i wiesz, i merch w postaci koszulek czy bluzek, bluz, nie? I jeden koleś kupuje tyle, co normalnie pięć osób, nie? Mm, więc jest, miło, wiesz, nie? więc jest, ba jest bardzo, bardzo różnie, natomiast wiem, że Spotify robi, yy, u nas się tym yy, nasz wokalista gitarzysta zajmuje. Yy, wiem, że mamy wypłaty jak na Spotify dojdziemy do. Każde tworzenie to generuje ci ileś tam, nie wiem, centów czy coś takiego. Mm, no. Jak dochodzisz chyba do ponad 20 dolarów, to ci robią wypłatę na PayPal'a, nie. No tak, tak, tak. To Więc jest. my dostajemy tam, co. Czasami dostajemy na przykład raz w miesiącu, a czasami dostajemy raz na jakiś czas. Mhm. Znaczy, to jest tak, że możesz, możesz zlecić, żeby ci wypłacili, bo tą ja, ja, kasę, ja, ja, ja. z tego co wiem, to chyba możesz jakby kumulować sobie tam na Spotify'u. To tak jak na, a odsensie, na Bandcampie. A na bandcampie jest tak, że no wystawiasz sobie płyty za X euro. Mhm. Y Bandcamp bierze chyba nie pamiętam, nie chcę składać, ileś procent po prostu mhm. biorą od każdej, powiedzmy, że jak wystawiasz. Płytę za 5 euro, to oni biorą 1 euro. Więc w zależności od tego, ile ci tam ludzie. Ile ci tam ludzie no kupią, tak. no to tyle masz, nie. No czyli, ale jakiś grosz jest, no to dobrze. No to fajnie. No wiesz, zawsze jest, zawsze jest te parę stówek mniej, które musisz dołożyć do. No i to jest chyba kiesy, ważne, nie? nie? To jest chyba najważniejsze, żeby mm. nie wydawać na, na swoje hobby. Masz ten ustaw. No wiesz, w tym momencie z tego. Mm, dobre 3 czwarte kosztów w tym momencie studia nam pokryła po prostu sprzedaż uh -huh. merchu i poprzedniej płyty, nie? Uh -huh. Uh -huh. No, ale wiesz, no, robimy to raz na powiedzmy te 3-4 lata, więc Czyli... da się jak pracujesz, jesteś dorosły to da się różnicę, da się jakoś tam pokątnie dozbierać. No. Czyli czekam, aż zakończysz płytę, zakończysz przygody z płytą i zaczniesz malować coś w końcu. Tak, i wtedy <laughs> będę sobie mógł wrócić do tego, do hobby z powrotem. No, no to zarobisz. Bo to mi każdą wolną chwilę zżera w tym momencie. Szwagier, odpalaj swoją rakietę i opowiadaj, co ty tam żeś stworzył. No patrzę, właśnie kiedy <śmiech> nagrywaliśmy ostatni podcast i to był 13 stycznia tego, tego co mi mówisz, mm -hmm. czyli czyli tak, Guardów zrobiłem, <śmiech> dawniej znanych jako Sea Guard. modele High Elfów, z włócznią, tarczą i łukiem na plecach. To Mówiłeś jest dokończenie... Mówiłeś, tak, zaczynam mówić, chyba że ich zaczynam dokańczać, bo to Aha, jest w, to w ogóle unit, unit który zacząłem malować w 2015. <laughs> Mówię, że żeś się go przemalowywał to... parę razy, z tego co pamiętam, nawet hmm, chyba. Nie. Nie. Albo nosiłeś, storkasów, storkasów raz przemalowywałem, ale loternów mam od początku takich, jakich miałem, z, tylko że ich przepodstawkowo no z kwadratów tam. Tak, na bo miałeś inne kwadraty. No. Miałeś inne kwadraty, pamiętam. Yy, natomiast, no tak, no i są skończeni, mam w mojej armii Grand Alliance Order, którą może kiedyś zagram. Mam 30-osobowy blob yy, ponad całkiem niezłych łuczników yy, piechociarzy. No i mają dwóch, powiedzmy, dowódców, to jest z pudełka, które kiedyś od wieńca dostałem w prezencie, to jest mag wysokiego rodu elfów na koniu i mag elfów wysokiego rodu na piechotę. Na takich Tak, kamieczkach bo kiedyś, kiedyś do fantaziaka dla, dla młodszych słuchaczy, jak kupowało się do Fantasy Battles HQ, to można było HQ wystawić na piechotę i na mouncie, i bardzo dużo HQ było opakowanych w taki sposób, że mieliście opcję na jakimś mountie. Zazwyczaj był to koń, to była ta taka opcja najbardziej sztampowa, bo można było też wystawiać swoich generałów na, i bohaterów na różnych himerach, smokach itd. Tak no ale powiedzmy na koniu to był ten taki najbardziej podstawowy mount, jakiego można było brać. No i była opcja właśnie, ten sam koleś na koniu i ten sam koleś na, na piechotę. Oczywiście biców było tyle, że można było sobie dwie osobne figurki z tego złożyć i mieć na przykład... Dokładnie, buch, jeszcze główki buchery. dostawały, miecze ta, zostawiały i ta. taki, taki boksik, mały boksik z charakterem kosztował, nie wiem, 50-60 zł powiedzmy i hmm. miałeś no tak, tak jak mówisz, dwóch kolesi to znaczy jednego kolesia w wersji na pieszo i w wersji na wierzchowcu plus kupę biców. natomiast w tym momencie jak to wygląda, no czy do sigmara, czy do 40, jeżeli mamy charaktera, to charakter jest y, monopous, że nie da się go inaczej niż defaultowo, mm -hmm. chyba że grubo wejdziemy konwersję. Powyżej stóweczki kosztuje. Tak, i no, masz. Biegów, dużo się, zmieniło, biegów, się z z zmieniło w tej, biegów biegów, tej materii. Ten. Ten. Panowie, jesteście pewni, że do Fantazjaka tak wychodził model, bo do u, u, u, nie, wszystkie, no właśnie, nie, nie wszystkie, nie wszystkie, ale jak nie, miał, miał, to. znaczy na pewno jestem prawie pewien, że imienne tak nie miały, że jak miałeś imiennego bohatera to hmm. go kupowałeś albo na piechotę, albo na wierzchowcu, natomiast generikowe typu mag, typu nie wiem, generał, tak, tam dowódca wyższy, rycerz bretonii i tak dalej ja nie że tak. Generała, genera Generała Imperium można było tak kupić, elfickich magów, jakiegoś chyba bohatera, elfów, takiego generikowego, bo tak jak szwagier mówi, nie mówimy z o imiennych, tylko po prostu jakbyśmy chciał mieć coś na zasadzie, yy, wiesz, yy, Space Marine Captain, nie? No, komu, komu, no to komu. miałeś high elf Mage. Wiesz, on no, horse nie, nie, nie, i on foot i tyle. Ale to. wydawało mi się, że do Fantazjaka tak nie wychodziło, raczej do Hobita i do Władcy Pierścieni. Nie wszystkie, nie. Znaczy w, tutaj, w, czy... lotrze, w Lotrze do tej pory to jest nawet. Nawet te niektóre nowe plastiki, które wypuścili, na przykład nawet Sarumana, to też w momencie, jak kupujemy Sarumana, to on jest w pudełku na piechotę i na koniu. No Wiesz, żeby nie było, nie wszystkie modele tak wychodziły, HQ, ale było dużo takich, które właśnie dostawałeś w boksie, że były dwa. Tak. Do Tomb Kings'ów też coś takiego było, chyba że też był na pieszo i na okay. koniu. Co no ale takim tak... koniu szkielecie. oczywiście, nie? No, to tak, tak, tak, tak. Ale to wiesz, jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, to na pewno są te... Um, forgotten Miniatures jest ta strona? Czy coś takiego, że można stare discontinued... Wygląda trochę jak strona z Wikipedii. Y, no. Można stare discontinued miniaturki sobie poglądać. One z, <laughs> zazwyczaj są to... są to z... Y, są to zdjęcia wykąpanych metalowych modeli, trzeba użyć trochę wyobraźni, jak to mogło wyglądać rzeczywiście. Tak, bo kiedyś, tak robili. kiedyś w katalogach tak robili, że je uszowali inkami. Tak. Znaczy inkowali je. No. Żeby także, także, ale można sobie sprawdzić, jak, jak to wyglądało. Stare boxy do, do fantazji. Jak najbardziej, no dobrze, czyli tak, czyli fajergardów mam skończonych. Zanim zaczniesz tak? dalej, zdjęcia Twoich modeli oczywiście można znaleźć częściej przynajmniej na Twoim blogu, tak? Na www.lodzkiemanufaktorum.blogspot.com, ewentualnie instagram.com, łamany przez manufaktorum w linku będzie Zapraszam w opisie będzie Na Instagramie także. są obrazki, natomiast jeśli chodzi o bloga, to tak jak kiedyś to opisywałem. Robię w ten sposób, że w momencie, kiedy fizycznie kończę model, to dodaję pustego posta, żebym miał datę i godzinę wtedy, kiedy skończyłem. No, z grubsza godzinę, bo nie zawsze to jest mhm. w tym samym momencie, ale staram się tego samego dnia wrzucić posta. Natomiast zdjęcia robię, jak już mi się uskłada kilkanaście modeli powiedzmy na mojej półeczce nad biurkiem, i się kończy miejsce. To wtedy robię sesję zdjęciową im wszystkim. E, obrabiam te zdjęcia i wstawiam w te posty, które były e, wstawione wcześniej, natomiast figurki fonwerują do gablotki, zwalnia mi się miejsce na półeczce i mogę robić kolejne rzeczy. Także jak wejdziecie na bloga, to na pewno pierwsze kilka, kilkanaście postów jest puste, są tylko tytuły. E, natomiast jak się przeskroluje niżej, to już są. E, Same. Także nie zniechęcać się, wszystko no. działa, tak jak należy I i Feature na te bug. <laughs> tak, no i też po prawej stronie macie kategorii. Większość Ale. rzeczy, które pomalowałem, mam skategoryzowane. Jest rubryka Ultramarins tam są wyszczególnione unity wszystkie, Dead Guard, yy, bandy do Shadespire i tak dalej, i tak dalej. Pedantyzm Level Hard. No dobra, kontynuuj, co tam jeszcze pomalowałeś? Dalej wziąłem się za pudełko, które kupiłem w zeszłym roku, ile się nie mylę, jak miałem ten taki moment, że bardzo mi się saga spodobała, konkretnie saga Era Cruciat, Age of Crusades. To jest hiszpańska gierka, z tego co pamiętam, hiszpańskiego studia, która powstała jako gierka, taki bitewniak z mrocznych wieków, czyli powiedzmy przełom starożytności i średniowiecza, albo wczesne średniowiecze, gdzie głównie byli wikingowie, no bo saga, tak? Wikingowie, Celtowie, Anglosasi, e, ogólnie, ogólnie walki na obszarach skandynawskich i na wyspach brytyjskich. E, natomiast zaczęły wychodzić do tego dodatki. Jest dodatek fantazy, że na tym samym silniku gry, jakby tak, w głównym rule-secie można grać orkami, elfami, krasnoludami itd. No i też jest dodatek Era krucjat, czyli powiedzmy. E, środkowe albo wysokie wieki średnie, to jest powiedzmy od około bitwy pod Hastings 1066 do tam końca tych głównych krucjan, do upadku Jerozolimy. Natomiast nie ogranicza się to tylko i wyłącznie do armii bliskowschodnich, czyli Saracenów i, i krzyżowców, ale ten, ten expansion, tak, ten, ta książka Era Krucjat, zawiera też frakcje takie jak Rekonquista, czyli hiszpańscy krzyżowcy, iberyjscy krzyżowcy, którzy odbijali półwysep iberyjski z rąk Maurów. Są królestwa, czy księstwa pogańskie wschodu, na przykład Prusami można grać, którzy byli poganami albo Litwinami w tym okresie są też Polacy jako osobna frakcja i Polacy mają na przykład special rule, że jednostki... Kłóżą się z zawsze... i dostają pierdolotu wszystkich <grywki> germanów. To by było, to by było na miejscu. Natomiast special rule jest taki, że gwardia przyboczna charaktera oraz wojownicy zwykli zawsze walczą na koniach, czyli zawsze, zawsze to są modele konne, a nie piesze, tylko pospólstwo jest na piechotę. I są dwie, dwie specjalne postaci. Konrad Mazowiecki, książę Konrad Mazowiecki i Władysław Fukietek. I Mazowiecki ma na przykład takie rula, może wziąć sojuszniczą jednostkę przyboczną krzyżaków. Hmm. Bo to jest historyczne, on ich zaprosił, żeby bić Prusów, tak? W każdym razie, z, z racji tego, że miałem klimat na tą grę i sobie kupiłem podręczniczki, bardzo ładnie wydane, bardzo fajne, no to stwierdziłem sobie jakieś modele kupić. No i jest firma ukraińska z miasta Połtawa, która się nazywa V&V Miniatures, V i V. I robią, Polecam wam wejść na stronkę, bo tam mają cały asortyment bardzo ładnie opotografowany i wrzucony. Ceny są rozsądne, bo to jest Ukraina, więc... No takie podśmiechujki, że za, za pięć sprzedanych modeli to już sobie dom stawiają, nie? <grym>, bo to eurawki. No w każdym razie modele są o tyle super. Ja w ogóle myślałem, że one są modelowane komputerowo, bo są tak zarąbiście zrobione proporcje na przykład, bo to nie jest heroik, to nie jest pięść wielkości głowy, tylko to są naprawdę dosyć realistyczne proporcje. Nawet bełty od kuszy są dosyć cienkie, tak? nie wiem sztyl od, od toporka bojowego też jest cienki i trzeba na niego uważać, żeby go nie złamać. Ale tak, żywica jest bardzo dobrej jakości, nie było praktycznie bombli w tej żywicy i co się okazało, jak namierzyłem ich Instagrama, że to wcale nie są 3D-printy, tylko to są ręcznie rzeźbione rzeczy Greenstaffem i masą modelarstwa. po prostu mają utalentowane rzeźbiarze. Bardzo, bardzo, bardzo utalentowane rzeźbiarze albo rzeźbiarze muszą mieć. W no, każdym więc razie z, tak. Z, z piwnicy KGB wychodzili tylko ci, co byli najlepsi, nie reszta. <grym> tak. Dokładnie. <grym> no więc tak, więc kupiłem w zeszłym roku, tak, żeby spróbować troszeczkę, kupiłem pięć figurek od nich. Jednego, no u nich to się nazywa krzyżowiec, ale to jest tak naprawdę generykowy rycerz XIII-wieczny, czyli koleś w kolczudze, tak, hełm garnczkowy, kolczuga, i na kolczudze ten taki. Nie surdut to się na. na skur, surcoat to się nazywa w oryginale, a u nas, nie wiem, tunika się na to mówiło czy coś takiego. W każdym razie to, gdzie się maluje barwy heraldyczne na tym, tak? Mm -hmm. Kaftan z materiału. Jak to nazywasz na Marinsach kiecuszka? Kiecuszka, tak, szmatki, szmatki. Tylko <śmiech> No to tak, no to jednego takiego, dwóch kuszników i dwóch yy, zbrojnych, ale nie rycerzy, tylko takich zbrojnych. Yy, nie szlachetnie urodzonych powiedzmy, tak, czyli tacy, którzy byli w y, poczcie, albo w drużynie, ale widać było na pierwszy rzut oka, że to nie jest y, szlachcic, rycerz, tylko y, no, czeladnik, który walczy, tak. Y, więc y, pomalowałem ich w barwy krzyżackie, y, no i tam. Y, Niepasowani rycerze według różnych źródeł źródła są trochę sprzeczne, ale niepasowani rycerze nie mieli prawa nosić krzyża krzyżackiego na tarczach i na szatach, tylko mieli taki ucięty krzyż w kształcie litery T, bez tej górnej części. Natomiast pasowani rycerze, którzy byli w zakonie, czyli pełni bracia zakonni, mieli ten pełny krzyż. Czyli tego jednego rycerza pomalowano normalnie z krzyżem na biało, natomiast resztę dwóch kuszników, dwóch zbrojnych jako sługów zakonu w szarych szatach, a nie białych i z krzyżem w kształcie litery T na tarczy. I taki no fajny zalążek, powiedzmy, może czegoś, co się kiedyś w armii rozrośnie. Planuję już kupić kolejne modele od tego samego wytwórcy, tym razem na koniach, żeby właśnie zrobić jako Polaków. Zresztą mam to rozplanowane, bo część, część chcę właśnie od VNW, a część od firmy FoodSore Miniatures, w ogóle super nazwa. Obolała stopa miniaturki tak? i też robią bardzo fajnych trzynastowiecznych rycerzy na koniach i nawet jednego, z, już nie pamiętam jakiego tam barona z wojny baronów brytyjskiej, tak? czyli ten sam okres. W każdym razie pomaluje go po prostu jako Konrada Mazowieckiego, będzie na czerwono z orzełkiem piastowskim na klacie i na tarczy. Także to no, będzie jak Konrad jak nas odetną znowu od Pomorza, to widna szwagra wszystko, bo Armia krzyżowa. Tak, <śmiech> dokładnie. <idziemy> dokładnie. <śmiech> Prowadziłem ich. Co ciekawsze z Ukrainy. <śmiech> tak. To, to. Czyli tak, czyli pomalowałem te, te pięć modeli do Sagi, pomalowałem kapitana w Katafrakcie i to jest drugi kapitan w Katafrakcie w krótkim okresie przeze mnie pomalowany, bo pierwszego pomalowałem na White o czym mówiłem w poprzednim podcaście, a tego pomalowałem na Ultramarinsa i kompletnie na kapitana Severusa Agemana, czyli tego, który kanonicznie jest kapitanem pierwszej kompanii Ultramarinsów. No i on ma taki swój, powiedzmy, oficjalny model kapitan w Terminatorce plastikowy, który jest dostępny, a przynajmniej był dostępny w takim pudełku Ultima Strike Force. Tam było chyba pięciu termosów, kapitan w termosce Land Raider, chyba i Dreadnought, Venerable jakoś tak. W każdym razie, no, jako że to jest kanoniczny model, no, to miał jakąś tam swoją heraldykę na Paldronie, takie rzeczy, głowę gołą i pokazany kolor włosów, no to inspirując się tym troszkę przekonwertowałem tego kapitana z of cult i zrobiłem na Agemana. I potem pomalowałem trzech dead Shroudów do Deadguard, dwóch, dwóch bodyguardów, czyli z laków i jeden Champion. Champion różni się tym, że może wziąć drugi to się nazywa Plague Spurter, taki na karwasz nakładany mini, mini rozrzucacz covid -a. Czyli Champion ma dwa, Badygarde mają po jednym, no i oczywiście mają Man Reaper, ewentualnie Men Raper, czyli te kosy wielkie takie. No i tak, no, aha, przepraszam, jeszcze dwie rzeczy. Zacząłem malować Space Marine Heroes sezon trzeci, czyli Plagasów. Do Dead guardu. Pomalowałem Gorg the Foul i Morslag. Nazywają się ci dwaj dżentelmeni pomalowani, i dzisiaj, jeżeli w miarę szybko skończymy nagrywkę, to jeszcze skończę trzeciego koleżkę z tych sześciu modeli. I ja, to tyle. Elegancko. Elegancko, no sporo, sporo. Tym, z racji tego, że przerwa była przerwa była nieduża, no to to jest trzech Spireguardów, pięciu dosagi, to jest osiem. Kapitan 9, trzech yy, Destroudów to jest 12, no i dwa te modele to jest 14 modeli. Ało. Jak zawsze drodzy. Musieliśmy mieć jak, bardzo małą przerwę. jak zawsze, drodzy słuchacze, pamiętajcie, w, krótki, w krótszej przerwie niż zazwyczaj szwagier maluje więcej modeli niż wy w pół roku, więc wszyscy czujmy się no powiem, i źle. Wszyscy czujmy się źle. <laughs> Nie, nie mam się czuć źle, mam się zmotywować i, i, i tyle. No dobra, przejdźmy do mnie. Co ja zrobiłem w ostatnim okresie? Zakończyłem Murum Spatów, czyli tą bandę, którą malowałem na prezent dla, dla koleżki Adama z innego blogu, z blogu Dance Macabre. Z... Bardzo ładnie wyszli. Dziękuję. No, jest to właśnie coś, co chyba ten rok 2021 będzie pod takim znakiem nie hordówki, tylko właśnie ciśnięcia modeli do powiedziałbym, może nie to, że 100% moich możliwości, ale tak blisko 95% do 100%, powiedzmy, ale zawsze robić czegoś nowego przy każdym modelu. W tych bawiłem się złotem, złotem od AK z trzeciej generacji farb, bo bardzo mi się te farby spodobały i bardzo ładnie wyglądają i bawiłem się różnymi tam tonami, przebarwieniami. No, i lecąc na tej fali tego, że mi się bardzo fajnie maluje do takiego wyższego standardu, wziąłem się za Iron Boss'a od W, który ma model już od jakiegoś czasu, chyba z dwa lata ten model u mnie leży. I to jest model, który rozpakowałem na tym długim streamie, który żeśmy prowadzili z Blakiem jakiś czas temu. To takie ślepe losowanie w stylu G Guberton Hobbies i. No powiem szczerze, że normalnie podejrzewam, że skończyłbym ten model w czasie, w którym zrobiłem mu na razie rączkę i baner. Spędziłem chyba nad tymi dwoma elementami z 5 godzin, no powiedzmy 4 i pół, może 4, ale no sporo czasu jak na, jak na mnie i na moje speedpaintingowe rzeczy. Ale powiem szczerze, że ilość detali, jaką tam wcisnąłem, satysfakcjonuje mnie bardzo i... Jeszcze bardziej mnie kręci, żeby skończyć ten model na takim poziomie, na jakim, no na jakim go robię na razie. Jeśli cały model zrobię na takim poziomie, jak ta rączka i banner, to pęknę chyba z zachwytu i a, a, wiesz, wiecie, samo zachwytu, nie, mówię to zupełnie nieskromnie, ale po prostu nie maluję normalnie modeli na y, maksimum swoich możliwości. To jest właśnie coś takiego, co mnie. Nie, no w tym miesiącu, czy znaczy w, w tym roku chyba będzie właśnie mnie kręcić. No i dodatkowo taki... Przyznać, że ci się spodobało pociśnięcie gaz gula, ten jeden krok więcej i teraz coś następnego też mieć. I wiesz co, tak, to, oczywiście, że tak, to mi tak, że tak powiem, odblokowało, nie? że zrobiłem coś innego, natomiast teraz już, ja powiem, ci szczerze, że teraz już widzę tego gaz gula, patrzę tak, no, to mógłbym zrobić, to mógłbym zrobić, to mógłbym Jeszcze, zrobić. Zygi, jeżeli, jeżeli mogę, jeżeli hmm? mogę ci tutaj malarską psychoanalizę zrobić. Dawaj, dawaj. Ja myślę, że u, nie, u ciebie wynika to z tego, że y, miałeś zazwyczaj hordowe armie, orki, orki mm. tyranidzi i tak dalej. Mm. No i przez to, że musiałeś ich strzelać tak dużo, no to malowałeś się poniżej swoich możliwości, no, myślę, że wówczas tak. zacząłeś, wiesz, robić y, fajne pojedyncze modele albo robić jakieś takie y, małe załogi czy małe oddziały, mm -hmm. no to możesz jakby. Ten sam czas, który poświęciłbyś na pomalowanie, nie wiem, 40 orków poświęcasz tam pomalowanie nie wiem, pięciu, dziesięciu modeli, no i siłą rzeczy masz czas, żeby je bardziej dopieścić, Oczywiście, nie? że tak, oczywiście, tutaj masz szację. No. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, że nie, nie gram ostatnio, więc nie mam motywacji, żeby kończyć jakieś jednostki, jakieś właśnie oddziały. byle żeby je wystawić na stół, nie? Tak, więc nie robię tego i mam czas na to, tak, bo, bo nie mam żadnego ciśnienia zupełnie. No i z takich ostatnich rzeczy, którą jeszcze nie zrobiłem, ale planuję i jest jako kolejka, to jest skończenie oczywiście ptasiola dla Piotrka, Jednego z moich patronów tam mam trochę detali, podstawek mam do zrobienia, i parę tam wąsów, jakieś tam do perelki ostateczne takie usiągnięcie przy modelu i wykończenie go. I to też będzie kolejny model, który w tym roku skończę na taki dosyć wysoki poziom. Powiem szczerze, że to nie jest model, który odwaliłem na pałę, ja tylko no, przyłożyłem się i porobiłem ciekawe rzeczy, których wcześniej nie robiłem na tym modelu, czyli jakieś przejścia kolorystyczne między drybrushami i takie nie blendowanie, ale takie drybrush z jednego koloru w drugi. No, washowanie, takie pinłoszowanie bardzo dokładne i znowu drybraszowanie także taki trochę model taki wydłubany, że tak powiem bo tam nie ma żadnych fantastycznych technik ani jakiś chemii, tylko po prostu jest dbało się o szczegóły i tyle no i ostatnia rzecz tak, tak naprawdę z dzisiaj coś w koło czego chodziłem bardzo długo to są Morgox Crashas banda do Beastgrave'a i tą bandę dostałem dzisiaj od od i, i Mai jako taki prezent urodzinowy no i mam zamiar ich przerobić sobie na orkowych worbosów do 40. Już mam pomysł, jak ich przerobić i będzie to przeróbka z małym twistem. Nie będę zdradzał, jaki to będzie twist, natomiast z kolegą Blakim żeśmy wymyślili coś śmiesznego i stwierdziłem, że... Znaczy inaczej, ja wymyśliłem, a kolega Blaki oczywiście będąc takim samym wariatem, jak ja, stwierdził, że to jest zajebisty pomysł i powinienem to zrobić, więc to zrobię po streamie wam, czy no, po nagrywce wam powiem, co to jest za pomysł, a, cała, a, a ludzie niech czekają, aż modele się pojawią w końcu na Instagramie i i na moich tam innych blogach, także nie pomalowałem dużo, natomiast pomalowałem coś, co i na, i na poziom taki, który mnie mocno satysfakcjonuje i widzę, że robię postęp malarski, tak? także chyba dopóki nie zacznę grać, nie będę musiał grać to, to, to, to, to tak będę cisnął. Jest szansa, że yy, pomaluję trochę, w cudzysłowie hordo, hordowo, czyli tak trochę szybciej, na trochę niższy standard yy, nekronów z boksa czekajcie, już się odwrócę Eradication Legion się ten box nazywa. To jest taki box, w którym jest jest tam taka maszyna krocząca, jest rogal, są jakieś tam chyba jakieś inne jednostki jeszcze, które, które, które będę musiał pomalować do swojej armii, żeby już wykończyć, bo chciałbym też znowu w tym roku na pewno chciałbym skończyć na koronów, czyli wszystko to, co mam pomalować, żeby za parę miesięcy kupić sobie tego Wojdragona, czy jakiegoś tam Salad Kinga, no i znowu przy nich usiąść i ich Odpicować po prostu. No, ale tak, mam jeszcze dwa projekty do skończenia, czyli tego orka i ptasiora, a później zobaczymy, za co się wezmę. Także jest trochę rzeczy i trochę inaczej zaczynam podchodzić do malowania, przynajmniej na ten, na te najbliższe kilka projektów. Zobaczymy, jak to będzie się dalej odbijało i czy po prostu mi się do niej znudzi, nie znudzi, Bo w pewnym momencie pewnie będę chciał zrobić takie Wiecie, taki cleanse the palette po prostu wyciągnąć 10 orków i ich po prostu objebać w dwa, dwa te... Zdawię, ale o to właśnie chodzi, żeby sobie różnicować, no. bo wtedy ci motywacja A przepraszam, pomalowałem coś jeszcze, pomalowałem coś jeszcze w, w, podczas jednego streama. Zrobiłem małą hordówkę, bo pomalowałem sześciu orków Mordoru do naszego startera, bitwa o Pelennor. I pomalowałem ich chyba w godzinę, niecało na taki bardzo podstawowy poziom, ale o to chodzi, żeby te zestaw był pomalowany bardzo prosto i żeby był tak po prostu pokolorowany, o może tak, Bo robimy to wspólnie wszyscy, wszyscy członkowie naszego klubu, tam czy część członków klubu będzie brała modele i malowała, każdy po swojemu, każdy na swoją modłę, zepniemy to wszystko podstawkami wspólnymi i będzie pomalowana armia, także, także tu się dzieje też. Także co, no sześć modeli, dziewięć modeli. W tym, w, w tym okresie w, no, zamknąłem, skończyłem, bo nie, nie powiem, że je pomalowałem od początku, bo oczywiście tych, tych, tych Murum spadów ciągnąłem jeszcze chyba przed podczas tamtego streama, oni jeszcze byli ciągnięci, natomiast no zakończyłem ich teraz, czyli 9 modeli zakończyłem w, po 36 odcinku. Także nie jest źle. Moi drodzy, jak ostatni raz przeglądaliśmy wiadomości, to skończyliśmy na newsach z 12 stycznia na Nightlordach, z tego co pamiętamy, więc mamy tutaj taki tak, na mamy tutaj taki news z Nekromundy, więc sobie teraz szybciutko go otworzymy i przejdziemy do niego. News z Nekromundy nowe. Kobiety pracujące. Tak, kobiety pracujące, że tej pracy się nie Wiem. boją. Dzięki, czy odpaliłeś tej samej karcie, której miałeś tam. Nie, w następnej bo byłem bardzo szybki, bo jestem Chrome Komandach ja tu zarządzam komanderem <laughs> czy Chromem. No, Dobra. więc mamy nowe paniusie do gangu Orloków. Orloczki. Orloczki. Bardzo, powiem szczerze, bardzo fajnie zrobione modele. I w bardzo fajnym wszystkim pomalowane. Przede wszystkim po raz, po raz kolejny udało się, przynajmniej na niektórych. Yy... GW, no nie zrobić z nich pływaczek z NRD. Tak znaczy pomijam muskulaturę, nie tak, no. ale twarzy wyglądają rzeczywiście jak kobiety, a nie jak Space Marini w Dragu. Mus muskuły yy. muszą być, tak, bo to są orloki i to są kobiety yy. walczące, tak, więc to muszą być muskuły. Tak, bo to są, jak dobrze z Flafu pamiętam, to to są pracownicy odlewni no, tak? na tak, Necromundzie. Tak tak, tak, tak, tak. Metal workers tak, ogólnie. dokładnie. Dokładnie. Um... Tak, ta pierwsza mi się chyba z Bolterem, z tym takim nowym magazynkiem najbardziej podoba. jeśli chodzi o malowanie twarzy, że naprawdę wygląda jak kobieta, a nie jak nie jak nie, nie. Kobieta bez make-upu, tak, i to, to jest chyba autogun, a nie Bolterem. No, no czy tak, czy tak, no jest, jest to jakiś tam spluwa, bo ta druga ma yy, ta druga ma chainsort na pewno mhm. i coś, Autopisto. co z tego kąta może być autopistolem. No, rewolwero no, to podobne, pistol, albo stabga, no. Wygląda trochę jak taka pani Halina z, z, ze stoiska z Mięsem, tak. Albo ze stołówki, tak? <laughs> jak <laughs> taką Halinkę. Która bierze łychę, napieprza ci taką paskudną łóżkę ziemniaków i mówi next! <laughs> tak, Tata, tak. No, nie, tą krakowską panu pokroić. No. Ta jest fajna, bo ma, wiesz co, podoba mi się to, że jeżeli oni w hucie rzeczywiście no, pracują, że ma właśnie blizny poparzeniowe i widać, że prawa strona ciała uległa jakiemuś potwornemu wypadkowi, tak, bo, ręki, no bo no. bioniczne ręki, ręce, nogi i ten. No i, I tego. Bo tak, Wydaje mi się, nie wiem, jest, nie wiem, czy to jest nie wiem, czy to jest jakiś uchwyt do noża czy coś, czy to jest właśnie jakiś harness, który, ma, który trzyma ten bolter, ale nie wygląda fajnie w każdym razie. Bardzo I... No szkoda, że nie ma 360 przynajmniej tak, tutaj tak. na tej stronce, ale wszystkie te modele na, na plus, bym powiedział. Tak. I malowanie, słuchajcie, tak, malowanie jest naprawdę bardzo fajne, bardzo fajna skóra, bardzo fajny materiał, nie? bardzo fajnie pomalowany, no, na, na plusik. Jest jeszcze jakaś No nie, tylko trzy są, tylko trzy kobitki mhm. do gangorloków, to jest sarge in Charge, czyli to jest jakaś sierżantka, taka, taka jakaś road sergeant, okej. Okay. Brygadziska. Brygadziska, tak, może być. No, bardzo fajne. A czy podejrzewam, podejrzewam, że też można podmienić po prostu te zwykłe modele swoich Orloków z podobnym wyposażeniem na tej po prostu zdywersyfikować Znaczymy sobie się, w, w pozytywnym tak. znaczeniu tego słowa swój gang. Nie? Właśnie w I bardziej z Niewielu pozytywnych znaczeń tego słowa. Nie, moim zdaniem fajnie by, by zrobili, gdyby wydali główki na przykład damskie, bo w wielu modelach, na przykład tak mm. jak w, w tych dwóch, no to widać klatkę piersiową i. Ciężko było uznać tych je za facetów, jakby z objęciem głowy. Ale na przykład w tej sytuacji, no bez problemu można by założyć jakąś główkę bardziej męską i zrobić z niej faceta. No i vice versa, jak gdzieś ma facet... Chociaż nie, widzi, nie widzimy bioder w tym w przypadku tego modelu z karabinem, o no, którym mówisz. Powiedzmy, że, że może by to sobie już odpuścić. Sylwet... Tak. Re, reszta sylwetki może być taka, wiesz, bardziej... Yy, Damska, tak, no, może być. Na klepsydrę, nie? Może być, ale już sądzę, że... Ale wiem, o co ci chodzi, że zwłaszcza jeżeli są gangi takie bardziej opancerzone, jak hmm. Ci, o Jezus, jak oni się nazywają? O, to, to, to, to, to, to, to, nie. ten, to high gang najbardziej. Wam W Goliatach to ja mam Vansar. takie wrażenie, że kobiety są jak u ludów, czyli <coughs> różnią się tylko tym, że mają krótsze brody, nie? Czyli kobieta Goliat byłaby pewnie trudna do odróżnienia od mężczyzny Goliata. Znaczy, wiesz co? Ja sobie Goliatki w cudzysłowie nazw, nazwijmy to, wyobrażam, jak w trailerze któregoś cyberpunka było, był ten gang Animals i jest tam taka. Y, Hersztczyca. Y, Herszczyca. Herszczyca, tak, tak, tak, tak. <głos> Warboska tego frau gangu. Herst. Tak, frau Herszt y, tego gangu, która jest no, takim po prostu, wiesz, dopakowanym kawałem mięsa wielkim. To tak sobie wyobrażam właśnie samicę Goliatów. Natomiast wiesz co, w niektórych tych gangach myślę, że podmiana główki byś nie był w stanie powiedzieć, czy, czy to jest wiesz. On czy ona. Tak czy inaczej. A ty z ich nie próbowałeś kupować główek z jakiejś tam Victoria innej Minagers. firmy? I... Z Victoria czy Natomiast po przyłożeniu ich do gwardzistów yy, są dużo mniejsze. I niestety. Są tak, za, za, za małe po prostu. Dałoby to radę... A te modele są jeszcze większe od gwardzistów standardowych. To by tak, były tak, jeszcze tak, mniejsze. Tak, tak. tak. Więc no, to, to by nie pasowały no, rzeczywiście. Znaczy inaczej. No, no... Ze zwykłymi gwardzistami jeszcze by to uszło, e, natomiast ja czułem, że to jest nie w skali, nie? więc dlatego stwierdziłem, że to bym mm. tego robił. A poza tym nie miałem już wolnych gwardzistów, miałem tam około jedno ciałko. No dobrze, modele na plus, bardzo fajnie, e, lecimy dalej. E, mamy co? Mamy Lorda Wirulencji, jak to go e, szwag nazywa, bo tutaj chyba mamy Regimental Standard i coś o książkach. Chcemy coś o książkach powiedzieć? Tak, no model, model Lorda też już omawialiśmy tak naprawdę. Tak, więc... Mamy do Bloodbowla <coughs>, ciekawe modele. zobaczymy. to znaczy Wech, Wechter? Słucham? Grecian Wechter. Znaczy Wechter. Coś ze słowem? Wachturm, tak? Czyli tak, chcę drżować, coś takiego. Wachturm to jest na przykład wieża strażnica. Czyli Natomiast pytanie, czy to nie jest wiesz, radosne słowotwórstwo GW? Znaczy w oparciu no, o coś, tak jak, ale takie, takie... Ta, tak jak oni mają łacinę, wiesz. O, inaczej, tak jak, w, tak jak podejrzewam, że jeśli chodzi o, o imperium, które jest y, oparte na tym, wiesz, na tym, y, no, mm, Jezus Jezus, W Świętym Cesarstwie Rzymskim, narodu niemieckiego. Właśnie, o to, o to. O... Tego mi brakowało słowa. Yy, w starym świecie są te zniemieczczone nazwy, nie? Yy, no tak, jak, Altdorf, Mord, tak. jak, jak Mordheim. Heim to jest Heimat to jest po prostu Oj, miejsce zamieszkania. nie? nie? No, tak. sorry, Altdorf to jest stara. Tak. Wieś, jeżeli dobrze. Tak, wierzę, tak. tak, tak. No tylko wiesz, no przeinaczone. Pisownie mogą być tak dalej, tak dalej. Więc, Ale wróćmy y... do Ale gręcie, to, to, jak tam było, umlaut, A umlaut, tak. Tak, za umlaut jest tak. tak. Ale wróćmy do samego modelu Grecia, bo i tak o samej grze, czy mechanice nie powiemy zbyt wiele, bo żaden z nas nie gra aktywnie w Bowl'a. Natomiast model, no znowu, bardzo fajny model. To jest na podstawce chyba 28 mm albo 32, sądzę. Może być na 32, bo taki jest chyba standard tego, <śmiech> jak się nazywa. No czego? O Jezus, blood, blood bowla, tak, wyleciało mi z głowy. No i fajna, dynamiczna postawa, widać ręce biegnące, nogę widać tutaj biegnącą, wyłaniającą się, mimo że samej nogi nie ma, zwróćcie uwagę, że nie, nie widać nóg, ale jest pod szmaty, ta noga się przebija, to jest fajne, nie, no bo wydaje mi się, że nie ma tam u drugiej strony, poza tym nie ma tutaj żadnej stopy więc to może być różnie dobrze łańcuch, który tam się po prostu przewija. No nie, no To jest taki zombie ducha, tak. powiedzmy. Tak? Bardzo fajnie, Umarłe. bardzo mi się ten model podoba. podoba mi... Trzyga taka, no. Podoba mi się też bardzo tym malowanie. Twarz mm. jest bardzo fajnie pomalowana, uszczegółowiona i czarny jest bardzo fajny. Armor jest spokojnie. Właśnie, bo czarny tak. armor jest bardzo ciężko wyciągnąć i na taki, no nie jest to jakiś artystycznie pomalowany, ale na taki tabletopowy do grania, na wyższy poziom jest bardzo, bardzo, bardzo fajnie pomalowany, więc chciałbym taką malować czarny kolor, czarny arbor więc tylko tyle. Także spoko. No i tutaj mamy jeszcze obrazek taki inspirujący, skąd się wziął ten, ten więc gdzieś jakiś hardwork. Ale powiem szczerze, że nie jestem fanem takich hardworków w Photoshopie czy w jakimś tam cyfrowych. Jakoś tak, jak, jak artwork wygląda na cyfrowy, to nie jestem jego fanem. Zależy, są takie, że nie odróżnisz od tego. Tak, tak to jest sztruż, po prostu. Nie jestem fanem takich, których widać. Okay. Nie jestem fanem takich, których widać, a tu Czyli widać do, bardzo. Do, nie? Dobrze, dobrze kojarzyłem. A tu widać bardzo, że to jest artwork taki sztuczny. No dobra, lecimy dalej, co tam mamy? Dalej mamy Elite Nightlords and exotic cats, tutaj zobaczmy co tu się dzieje. Nightlordów omówiliśmy chociaż Bo tam nie to urwało nie ma... pod koniec no więc... natomiast tutaj mamy kilka zbliżeń mhm. I, i co ciekawe zostało w internecie też zauważone, że to są w sumie chyba jedyne, m, poza tymi dwoma modelami HQ, które wyszły wcześniej Nightlordowe modele, które mają łańcuchy z tymi hakami mhm. y, spoko wyglądają no i jest pokazany tutaj teraz w pełnej krasie ten sierżant z opcją główki w hełmie. Mhm. Te heł z tymi hełmami mam mieszane uczucia. No, dużo bardziej mi się mimo wszystko podobają te oryginalne hełmy z Raptorów i z Terror składów. Mhm. Y więc nie wiem, czy jakbym ich nie kupował, to bym sobie po prostu hełmów Terror składowych tam nie wkleił. Y zwłaszcza, że już mam zwykłych pięciu kata y tych... Y tartarosów, gdzie tak zrobiłem, więc może by to zunifikowało mi unit, bo bym sobie wtedy tych tartarosów, których mam yy, po staffowałbym im trochę rzeczy, wykąpał ich, bo oni są plastikowi yy, i może do, dokleił im parę rzeczy miałbym dziesięciu takich, w sensie pięciu yy, pięciu z i pięciu tych z, z tego, z, z Prospero Burns, yy, żeby ten unit też troszeczkę inaczej wyglądał i ten Power Fist mi się podoba. to jest fajny. Ten Ekaton Akat Ekaton Power Fist, on jest taki, yy, podobają mi się te wszystkie, ok to całe okablowanie, bo to jest we flafie to jest prototypowa broń, więc no jesteśmy w stanie sobie mm. wyobrazić, że właśnie to jest jeszcze niefinalna nie wersja, która miała zostać wprowadzona, tylko dane na testy, czy działa zanim he herezja wybuchła w pełni. Nagle się około I to jest założę, po prostu szredujący Power Fist, nie? więc można tam przerzucać. No dobra, do nekromundy też tutaj się pojawiły pieski, jakieś firkaty firkat i tak, do gangu eszerów. Do eszerek, do eszerek, one są do eszerek, bo każdy, każdy z tych gangów dostanie, dostanie, przynajmniej w zapowiedziach tak było, dostanie właśnie takie familiary można by powiedzieć, eszerki e dostaną te właśnie koto, koto ciłało nie wiem co, twory, pitbullę. Wiesz co, widzia widziałem, chyba, widziałem gdzieś chyba w tych w zapowiedziach, że Goliaci mieli dostać coś w stylu, wiesz, takiego jak, jak w amerykańskich tych legendach miejskich, wiesz, spuszczonego w kiblu Aligatora, mm. nie? Że mieli chyba dostać Aligatora. Orlokowie chyba mają Cybermastify i zresztą mają chyba jednego bohatera tam z Forja, który no. ma Cybermastifa. Czyli to co, to, co mogą mieć ten, to, co mogą mieć chyba w Imperialnej Gwardii można było mm. Cybermastifa chyba dokupić komuś. Nie pamiętam w której edycji? W jakimś HQ. Nie I nie pamiętam, co, mieli, co miała mieć reszta. Bo ale pamiętam tylko z tych. Wiecie, jak, jak robili te, robili te weekendery, mm. gdzie, gdzie dawali te, dawali koncept Arty na tych żutniku. Na mm. To pamiętam, że właśnie te kotki były narysowane i był taki aligator z takim z taką. Z takimi jakby obrożą zrobioną jak, jak, jak takie starodawne z XIX wieku kajdany więźniowie mieli. To coś takiego miał zamiast obroży i że to miało być do Goliatu. No, tak czy inaczej modele bardzo fajne. Ryki bardzo fajnie pomalowane. Jest takie wrażenie tutaj, że są mokre zęby. Nie wiem, czy, czy, czy, czy dla was też to sprawia takie wrażenie, ten czarny wokół wargi. Tak, bo jest ten, wiesz co, jest ten czarny korzeń i jest ten. Tak, dokładnie. dokładnie. Zaraz I, na to górze. Rozświetlenia, I to takie rozświetlenie na wargach tutaj takich tych czarnych sprawia takie wrażenie. Bardzo fajnie pomalowane. Znowu bardzo ładnie pomalowane modele, no i mogę się od nich uczyć tylko malowania pasków na tygrysach. Ci kumaci, tak, super, kumaci wiedzą tak. o co chodzi, jakie modele udało mi się spieprzyć kiedyś. <laughs> Dobra. A czy fajnie się wiesz, co te pasy się fajnie, bo one nie wyglądają płasko, tylko się fajnie układają na mięśniach? Bo myślę, że to jest sekret całego tego, że musisz yy, musisz sobie wyobrazić, jak na przykład ten pas by wyglądał na zrelaksowanym ciele i potem w jaki sposób on się będzie jakby nie, deformował, nie, przy... jak mięśnie zostanie napięte. Nie, tylko wiesz, ja po prostu spieprzyłem strasznie te mięśnie na tamtych swoich modelach. Znaczy nie, nie, nie piję do Twoich modeli, tylko wiesz, co ja byś miał piję. robić Spokojnie. na. Po prostu paski, wiesz, z góry do dołu na modelu, to no tak, nie, nie, wiesz, nie no, wyjdzie ci dobrze. Nie. Tylko to się musi, musi się równolegle rozprowadzać po tym, po ciele zwierzęcia. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy z DevGuardu. Tu podejrzewam, że jest artykuł odnośnie. Y ten artykuł z Igiolej, bo tam nic z modelami dobrze, ciekawego dostać. nie ma. Następny, ten w prawym górnym rogu. Devastating Deadguard and Midland Classics, tu będziesz tu miał. A mogę wam ten. Y Fury of Magnus, ta książka. Mhm. Wiesz co? Ostatnio sobie słuchałem no tych, bo znalazłem kilka, yy, bo oczywiście by, yy, GW ściąga z YouTube'a y, te wszystkie, jeżeli przez audiobook są wrzucane audiobooki, mhm. no to są ściągane przez nich. Yy, mówię tutaj o pirackich wrzutach. Yy, to już mi gdzieś mignęło, <śmiech> chyba mające 14 godzin, właśnie ten audiobook Fury of Magnus. Tylko, że nie chciałem sobie odpalać, bo jestem do tyłu z tym. Jestem totalnie do tyłu z, z, z Siege mhm. of Thera, Więc sobie tylko... Więc... Wbiłem sobie giełkę jakby w to, że, że coś takiego się już pojawiło. No. I ten... Yy, przeszedłem do słuchania sobie tam jakichś opowiadań, bo fanerydów jeszcze nie ściągają. Jeżeli masz książkę i sobie sam czytasz ją. Ja, ja skończyłem teraz Co? The Lost on the Damned. Zakończenie mm -hmm. książki było bardzo fajne, powiem szczerze. Bardzo mi się spodobało ostatni ostatnie rozpierdziel i jak Angron wbił się na terę i zaczął podchodzić pod, no pod, no pod ten pod pałac. Bardzo, bardzo fajne. No i ten. Łajckazy mają swoje 5 minut tam z kanem mm. i, i bardzo, bardzo fajnie to było wszystko. Także polecam. No lądowanie on jest ale też sprawdziłem sobie teraz, jak bardzo jestem do tyłu i ostatnie, co czytałem, to był The First Wall, czyli trzeci tom. No to Sons of Selenar jest tak, potem, tak, Saturnine, Ale Furia Sons of Selenar jest nie w ogóle co ten... Opowiadanie. Jest opowiadaniem i z tego, co, z tego, co autor się wypowiadał, z, z tego, co się autor wypowiadał, on miał w ogóle dla tej załogi... Pomyślane coś innego, ale. Yy, jakby między słowami było powiedziane, że po prostu zostało mu narzucone, że ma, ma w herezję wpleść wątek primarisowy, żeby ich zakotwiczyć bardziej w flafie i musiał zmienić cały koncept dla. Ale poważnie tej... to jest o Nie, nie spojlować, nie, ale jakby tam jest zasiane w tym, że oni muszą bronić. Stary Muszą bronić, clone facilities na Luna, resztę sobie dopowiedz. Mm -hmm. A czy tak, widzę, że to są postacie, które znamy już, czyli to są. Ja nie, to jest, to jest. To jest. To jest, to jest tak? tak, i on powiedział, że on miał zupełnie na nich inny pomysł, ta historia się miała inaczej zakończyć, ale no jakby <coughs> powiedział w jakimś wywiadzie, że zmiany wprowadzone w 40. skłoniły go w cudzysłowie pewnie dostał męny po prostu od górny, żeby tą historię jednak inaczej poprowadzić, nie? To znaczy, no. nie, wiem, czy, nie y wiem, skąd znacie te postacie, no ale tutaj mamy... A nie, nie, nie, wiesz co, oni się przewijają, oni się przewijają w kilku książkach jako na przykład biplot i to są po prostu... Mm, Pamiętasz, jak ci opowiadałem o Shattered mm. Legends, że sobie możesz tak, tak, tak, wystawić tak. sobie jako armię herezyjną taką sklejkę mm. Iron okay, Handsu, Salamander i, yy, i Raven Guardu. Mm -hmm. to, to jest mniej, między innymi, to są uciekinierowie, którzy udało im się uciec z masakry na Istwanie. Oni podróżują takim statkiem, który się nazywa The Sisyphium. Yy, mają taki relikt, yy, który się nazywa The Iron Heart, jeśli mm. się dobrze jeśli to dobrze rozumiem i w ogóle zanim weszła wesz, ten ożywili Gilimana to moim takim strzałem w ciemno było bo wtedy te postaci w ogóle weszły w, w kanon moim strzałem było, że ten artefakt zostanie w jakiś tam sposób, bo mają, mają na pokładzie mają na pokładzie ciało któregoś ze swoich tak, kapitanów to, to, to. I ten artefakt zostaje tam, żeby, żeby go uratować i żeby uratować statek, ten artefakt zostaje uruchomiony przez takiego Techmarina i, i się okazuje, że on go w stasie zaczyna leczyć, co jest powinno być niemożliwe i strzelałem, że po prostu odkopią ten artefakt w 40C, żeby Gilimana przywrócić do, wiesz, do życia. Mhm. Yy, no ale zrobili, wiesz, hokus pokus, eldarska magia plus yy, Belasarius Col i, i wiesz... I działa, No dobra, nie? bo zeszliśmy z tematu. Także to Zeszliśmy z, z tematu, mówimy o książce, no. na którą w ogóle nie patrzymy. Mm -hmm. Mówiliśmy teraz oczywiście o książce Sons of Selenar, tak. a nie o Fury of Magnus. Fur Magnus jest najnowszą książką, ale dostaniemy ją kiedyś, może <śmiech> może w marcu, bo też mam zamówioną. Le leci do mnie. Wiesz, to mignął mi audiobook do przeczytania mam na serię tym. książek, więc będę czytał Do przeczytania książki, na. Wiesz co, na YouTubie, tylko wiesz co, zastanawia mnie to, czy po prostu, bo nie, nie odpalałem go nawet, czy po prostu ktoś zrobił clickbait. Możliwe. Że 10 minut coś wali, a kolejne 14 godzin to jest po prostu wiesz, szum. Dobra, lecimy. E, czy, czy jakiś link. Nie gadamy o pirackich rzeczach, lecimy dalej bo pirackie rzeczy i tak pewnie zaraz zdejmą tak, że tak jak mówiłeś zresztą, więc to nie ma sensu. Dalej mamy Devguard, wychodzi kodeks DevGuard. ci, co szczęśliwcy, którzy otrzymali, to mogą się czuć szczęśliwi, reszta ludzi nie dostaje na razie rzeczy, no ale mamy też modele, o których nie mówiliśmy już o tych modelach. Wydaje mi się, że coś o nich wspominaliśmy. To są stare modele z tego. Serio, Ark Imperium, modele to są HQ, tylko pewnie są teraz. A o tej fajnej też mówiliśmy w, w, ostatnio. Solo. Jestem 100%, na 100% tak. przekonany. O koksowniku Nergla. No, ale mamy tutaj tego y, Lords of Virulence, którego y, też faktycznie zamówiłeś, tak? Dobrze, dobrze pamiętam. Tak, czekam. Czekasz trochę. I on Czyli on się na pewno. Na na pewno ten, na pewno, na pewno mi się podoba w tych Devgardowych modelach zwłaszcza termosów, że widać, że te ich zbroje, to są takie sklejki różnych tych yy, modeli Marków. Z, zbroi termosowych. Tak, tak, że na przykład ręka jest od, wiesz, ręce są od jednego modelu, yy, tułów jest od innego, plus że te takie, wiesz, takie łatanie tych zniszczeń na bieżąco, które się wytworzyły przez mutacje. Jeden model ma takie fajne łaty, żeby Kaudun po prostu trzymać. <głos> wie, ten się do mnie przejął. Kaudun prostu... taktyczny. <głos> no temu wystaje, ale pamiętam, że jeden ma takie po prostu, bo, co, bo, co, wiesz, takie met metalowe łaty nitowane, żeby, żeby ten zbroja ma po prostu kształt Kauduna, nie? To... Widać, że było wszystko łatane na szybko, żeby się nie wylało, nie? Tutaj mamy Combat Patrol, e, który będzie wychodził, to co mam tam? Kultystów, 20 kultystów chyba e, i yy, tych hmm, 30, 30 posłoków, gdzie się szkło jest No to? No, to nieważne. No. No właśnie nie jest, ale jak przyjrzysz się pudełku jest napisane na pudełku 39 miniatur. Jest 7 A, tak, Masz Tak, masz rację, tak. I tych 9, 8, 8, 9. Czyli to, co dostajesz w boksie samodzielnym, jest Tyfus, jest Biologus Putrifier czyli to jest razem 9 i 30 ej, ej, ej. I To jest taki motyw, że no nie wiem, jeżeli dawniej były te pudełka Start Collecting, teraz są Combat Patrolle, no to wydaje mi się, że więcej sensu jest, jeżeli w takim pudełku nie ma postaci imiennej, bo jak ktoś sobie chce kupić na przykład dwa takie pudełka, to jest tyfus, żeby zrobić tam większy rozmiarami, no to po co mu dwóch tyfusów? No właśnie, właśnie, to jest Typhus, więc to jest takie trochę bez sensu, no ale ale tyfus, tyfus bustuje tych. Jeśli, jeśli, mu się te, jeśli mu się nie zmieniły zasady, to on bustował. No tych. dobrze, ale nie potrzebujesz dwóch. Kiedyś, kiedyś ci kultystów zmieniał w plag zombia zombiaki, a teraz. No dobrze, więc co, ale jak będziesz miał dwóch tyfusów, to nie będą bardziej bustować. To, to jednego sprzedam. No Może znajdziesz kogoś. No dobrze. That's some extra work. Mamy w tym artykule jeszcze dodatkowe rzeczy, no, ale lećmy sobie dalej. Mamy to. Preview do Middle Eartha. Zobaczmy, co tam pokazali w Middle Earth. Czyli do śródziemia pokazali to, to są stare modele. No, powiedziałem, że tutaj miało miejsce tąpnięcie rynkiem. To, co teraz na ekranie mhm. widzimy, to jest zasadzka na Amon Hen, czyli w końcu Jeżeli no? pamiętacie. Natomiast jak przewiniesz troszkę niżej. Słuchaj, już odkładam no. Jesteśmy. No to tutaj zdjęcie. Jeszcze niżej. To już jest inne. O kurka wodna. To może nie w tym preview, bo tylko później. W każdym razie na fali tych modeli Made to Order, które z tych, co tutaj widzimy, niektóre są naprawdę rzadkie. I naprawdę trudno je dostać. No to. Największy motyw y, to był y, Gildor Inglorion, czyli bohater elficki, który na Allegro chodził zazwyczaj za około 400. I nagle, jest to, jak bardzo jest rzadkim. Do, do I nagle na za 50. Na, najbardziej mi się podoba nafaszerowany strzałami bromir. I w, w kontekście na stole wizualizacji sobie, jak mój nafaszerowany strzałami Boromir podchodzi do tego, jakiegoś bohatera i go zabija. Znaczy <grym grym> no, wiesz, to jest, wiesz szanik, to jest Nie, nie, ale wiesz, o co mi chodzi. Dobrze wiesz, o co mi chodzi. Nie wiem, strany. o co chodzi. Jakbym, jak jakbym wiesz. Jakby szona to jest martwy. Tak, tak więc... ale wiesz, to jest trochę jakbyś wziął z tego ze Space Hulka ten, ten tak. szkielet szkielet <grym tego <grym> no, Mosła no, no, no. i bym ci chodził chodził po polu bitwy i bym ci... O, to jest mój kapitan Blood Angeli, który kasuje ci teraz całe oddziały, nie? A no po tak. prostu... Eee! Dobrze. Wiesz, pamiętajmy o tym, że nawet w filmie, jak Boromir co prawda jak już tyle strzał miał, co tutaj widzimy na modelu, to nie, ale jak pierwszą strzałę dostał, to jeszcze chyba ze dwóch orków załatwił, więc... Tak, tak, tam bardzo heroiczna ta śmierć. Dużo, dużo bardziej heroiczna niż w książce nawet. No, trzeba było, no. By heroizm się sprzedaje. Co tam mamy? Flight plan do... do... Tau do aeronautica imperialis. Przecież mówiąc, wygląda to wygląda tak jak dronki ze skrzydłami. To są dronki. Są, to, to, to, są... to są dronki ze skrzydłami, to są po prostu y, no Remora ten. Y, George Bu apostrof Wielki ten, wielki, wielki ten. Ale to jak bardzo Zgastki mała powietrza... być dronka, to jest Skala. Aer aeronauty. No tutaj masz... No to dronka powinna mieć nie wiem, milimetr średnicy czy coś to takiego. No, w... nie, bo są... nie, nie, nie. Ta ma duże i małe dronki, także to, to, to, to nie jest taka zwykła. Aha. Czyli tak, to, jest jakaś duża to nie jest taka dronka, dronka tak? jaką ma piechota, tak? To nie jest taka dronka, jaką ma piechota. Bo tak, taka dronka, tak. Miałaby takie To jest taka duża drony poza, poza tym, no, jest trochę przekłamanie skali. Na pewno zawsze w takich systemach, jak Battlefield Gothic czy jakieś inne X-wingi gdzie jest przekłamanie skali i nie są tu scale nawet między sobą. Eee... No niestety, bardzo mnie tak. to boli. No ale, ale wiesz, musiał być grać na przykład o, to jest mój model, Pff, a to jest mój 40 moich no, wiesz, jakichś tie fighterów, nie? I... Myśliców, tak, no. No, w... no. stary, jeżeli tytany z Forge'a mogą być takie, że stół ci się przechyla na jedną stronę, no to można tak zrobić. Tak? Ale to by nie sprzedawali, nie byłoby to, wiesz, casualowe, no, bo taki model by nie kupił nikt, nie? Nieważne, to jest dronka no, to... I, i nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że to jest i owo Wy też macie takie wrażenie? Sprzyjrzyjcie się temu. Kopiuj w, w klej po prostu. Znaczy nawet nie chodzi o to, że są... Ty wie, wiecie, wiecie co by mogli zacząć robić? Wydaje nawet ona jest no. na ten patyk sfotoszpowana. To nie chodzi mi o to, że one są dwa razy, bo to, to jest normalne. Też może znaczy, być. To się, to to się tak nie zgrywa w ogóle. Ej, Games Workshop czasami lubicie takie rzeczy, że... Znaczy wiesz co, może, może być tak, że może być trudno te modele z, z tego systemu uchwycić w jakiejś takiej fajnej pozie, żeby one były na tym pałączku. Wiesz co chodzi? Że, że jakkolwiek byś nie fotografował, to nie ma golden angle, nie? Wiecie na co teraz wpadłem, jakby na przykład dogadali się z, którymś, z którąś firmą, która robi modele, wiecie, statków czy modele lotnictwa, takie historyczne i żeby na przykład rzucić, nie wiem, typu Battle Barge czy, to, czy jakieś z takie, wiesz, wiecie, znane z uniwersum, nie, nie, nie, z uniwersum, wiesz, 40, tylko te takie, wiesz, z Battlefield Gothic, no, wiem, te, te statki, które butelce. mają kilka kilometrów, żeby można je było zrobić jako taki, wiesz, fine, detailed model, który sobie możesz postawić w gablocie Był po by prostu, fajnie, nie? By fajnie, Taki, wiesz, z, jak z Italierii, czy coś takiego, nie? Żeby to, żeby... nie? I który ma, wiesz, który ma na przykład właśnie 30-40 centymetrów no. taki, wiesz, że doklejasz te wszystkie makrokanony, wiesz, jakieś tam torpety abordażowe, że docking bay masz gdzieś tam, Al wiesz, albo... Zrobić go ciężki. w 15, 15 centymetrów i kazać go sklejać w butelce. Ja nadal jestem za butelką. Nie wiem, jaki to miałoby sens. ale I, i, A później sklejesz to sklejesz, ale jeszcze go musisz pomalować w tak. butelce. <laughs> Dobra, zlejmy dalej. Mamy preview. Zobaczmy, co jest na tym preview. Nie pamiętam, czy tutaj coś było ciekawego. Nie, nic nie było tutaj ciekawego. Po prostu zapowiedzieli preview. No dobra, nieważne. Lost Crusade. No tak, bo to jest prepare for ta, preview. Ta. Nie tam. Preview, preview to a preview. Lost Crusade, kolejna gra mobilna chyba, tak? To jest gra mobilna do 40. Tak? To jest Lost Crusade? To jest ta mobilna? Nie, nie, nie kojarzysz teraz. A to nie jest ten MMO, co już ileś lat działa? Nie, to jest... Nie, to jest, to MMO jest trochę takie zapomniane, nie wiem, Wielka hype na to była, bo nie tak szybko Pamiętam. się wypaliło. To, to... Dobra, mobilne, bo mi wyszukałem na Google'ach i jest Google Play, więc... Tak, tak to jest, A tak, iOS Android. No tak, to jest ta gra, którą... A tamto to było Eternal, Eternal kursaj, tak, na ta I to przez studio Slytherin było robione, przez to, które robi teraz tego to nowe to tą nową grę. Ty tam chyba grałeś tak, w to nawet tak, tak, chwilę, tak. nie? Mam tam konto. Miałeś tam jakieś konta, no. chyba nawet komuś tam... Do, do Jędruś z Discorda dał mi konto, z tego co pamiętam. Um, no i jak ci się grało? Bo... Pamiętam, że. że znaczy, nie, nie było opinii, że jest zła, tylko że jest taka. No, już to wtedy, jak w to grałem, ale uważacie, nadal mówię że Eternal Crusade, nie Lost Crusade, była niedokończona, nie niedorobiona. I fajnie się grało, dużo przyjemniej się grało w Space Marina po prostu, nawet w multiplayerze, mimo że mało osób grało. Multika, no. Natomiast teraz podobnie się jest całkiem nieźle, już dużo wszystko rzeczy tam działa, no ale nie o tym. To jest gra planszowa, czyli nie planszowa, tylko mobilna, która jest zwykłym klikaczem, budowaczem, bas i tak dalej. Nic. Totalny kolejny klon. Po prostu na licencji. Moim zdaniem niegodne uwagi. ściągnąłem to, zagrałem z 5 minut, zobaczyłem, że to jest klon. Age of Emp nie Age of Empires, tylko tam Age of coś tam, czy jakichś, innych, wiesz, baseballerów i wyłączyłem to po prostu bez sensu. Szkoda sz szkoda słów. Ale tak samo jak było i chyba nadal działa przecież ta herezyjna e, mobilna gierka, i też jest baseball. Tak, ale też mi się znudziła po, po, po dwóch, też też dwóch tygodniach. Star Wars Commander był, no nie, to, to ja w tą herezyjną przez no, parę miesięcy grałem w Star Wars Commander, nie, ja nie wytrzymałem. Zresztą, który dokładnie na tej samej zasadzie. ja nie wytrzymałem i, i skończyłem. Dobra, zejdźmy sobie na nowe modele do Luminetów i Sol Zobaczmy, co tutaj się mhm. pojawi. Okej. Okay. A, to są te modele. No mówiliśmy chyba już o tych modelach. No tak, kawal... nie, tych jeszcze nie mówiliśmy. To jest kawaleria na kangurach. Kangura. A może? To, żeby powstrzymać ten y, falę Emu w Australii. <grym> tak. A wie, wiecie, jak ta Emu war naprawdę wyglądała? Nie. No bo po prostu te Emu wchodziły w szkodę, jak to się hmm. mówi, tak? Po prostu farmerom wyżerały plony. Więc jakiś tam pan, pół, nie wiem, porucznik czy kapitan jakiś, dostał, dostał dwóch typów z karabinami maszynowymi, bo to było chyba lata 20 czy 30. No, i jeździli po odbaku i strzelali do emu. Tylko, że dostali, wiesz, dostali 10 tysięcy sztuk amunicji i udało im się chyba 900 emu tym zabić, więc skuteczność mieli niedużą. I w końcu, wiesz, w końcu się wycofali. Jak maria <laughs> nie, bo podobno zaczynali strzelać do emu, bo emu się zbierają w takie statka, nie? Zaczynali otwierać ogień yy, przed wejściem w skuteczny zasięg tych karabinów, które mieli. E, więc emu się, wiesz, zanim pierwszego trafili porządnie, no to się rozbiegały na boki. No i było, wiesz, spray and pray, po prostu jak próbowali ustrzelić te biegające ptaki, które po prostu uciekały. Eee, no, i w końcu się wycofali. Dobra, skupmy się na tych kangurach, czy, czy tych EMU, nie wiem, co to jest właściwie. Eee, modele ładne mi się w, podobają. Ciekawe. Eee, nie, nie, powiem, nie, powiem, nie moja stylistyka zupełnie, natomiast jeśli chodzi o pancerz i o, o kolesi, na nich. Natomiast bardzo mi się podoba malowanie skóry i te przejścia. Bardzo fajnie to jest porobione, jak na modele znowu, do, do takie na pokazówka bardzo ładnie zrobione. coś tu jeszcze jest? O, tu jest jeszcze jakiś lord. Jakiś szefu? Co to jest? Vanari Lord Regent. Regent, Vanari Lord Regent jakiś. No, szkoda, że tylko takie jedno ujęcie, gdzie twarzy nie widać nic. Na kozicy górskiej. Ta, nic nie widać. No i mamy do Vampire Lord jakiś. No, fajny modelik. Wiesz co najmniej mi się podoba? Znaczy mówię tutaj o tych wampirkach, mm. które się pojawiły do. do, do ja do... mam tak samo. Ten akurat jest taki. Ser, najmniej. No. Tak, ten jest najmniej. Znaczy inaczej, wiesz co, zastąpiłbym mu głowę czymś innym i zdjąłbym go z tego kamienia, bo on tak dziwnie tak, stoi na tym Tak, to jest to jakaś e... przypadłość, kurde, GW ostatnimi laty, że wszystkich bohaterów... No tak, na Praktyczna. skałka. praktyczną taktyczną napisać. skałkę i rzucany z ale wiesz co, oni zaczynają, bo jeszcze jak, jak opierasz jakoś tam epicko nogę na tej skalę, a ten wygląda jakbym miał po prostu hoverboarda tak, z, powodu, tak. z powrotu do przyszłości. I wiesz, joł, kałabanga, Ale nie? Ale podoba mi się, powiem szczerze, może przynajmniej w tym zdjęciu kompozycja tej figurki. Zobacz, jest taka główna linia od Maczugi przez te, te, te, te, te bardzo fajnie dynamizm nadaje. To jest taka druga przez oczy, głowę i tarcze Bardzo fajnie. A w praktyce, jak przesuwasz do Close Combatu inne modele, to przewracasz tego, bo zahaczasz że nie to nietoperze. Masz takie pokrętełko od dołu, masz magnesik, przekręcasz i przewracasz przy, przy, przy przeciwnika. Jak w figurkach, action figurkach z lat 90. <grym, <grym, przy, przyciąć, przyciąć skałkę, położyć bardziej na płasko, albo żeby tylko piętami się opierał, jedna bo jedna noga podejrzewam, na że jakby go na, na płasko postawić, to by się przechylał, więc żeby na piętach było oparty na czymś, odsypać takąś piaskiem, żeby nie było widać, głowę wymienić i będzie bardzo Czyli spokoła. i zrobić zupełnie inny model? Nie, nie, nie, tylko wiesz, mówię, ska skałkę spiłować lekko albo obciąć i zmienić głowę. I, i, I tak, tak. żaden z nas go nie kupi, pum, jedziemy dalej. Zobaczmy, co tam do Dyer Di się... W... No to jest rozpiska Dyer więc możemy, możemy zerknąć. Możemy zerknąć, tak. czy nie? Możemy, możemy Nie tak. czy możemy zerknąć. Dobrze, to zerknijmy. O, model jest jakiś. No bo tu masz lepszego modelu wampirowskiego, o, jest, który mi się to jest bardzo podoba. Fajne. Tak. Inaczej by ją trochę Przecież też wskazywane było, cztery. że wykona jeden fałszywy ruch tą szablą i ma krótkie włosy nie? <laughs> chyba, że. Zależy, jak dobrze ją moc. Chyba, że nałożyła odżywkę, to tak. wtedy spłynął jej po mieczu. Nie? <laughs> Ale faktycznie bardzo ładny model. I znowu bardzo fajnie pomalowane, bardzo na wysokim poziomie, moim zdaniem, jak na takie modele GW, zobaczcie, jakieś, kurcze, blendy, glazy porobione tutaj, wow, metal nie zrobiony na płasko, koszulka czy ta, ten gorset zrobiony bardzo fajnie, pół gorset jakiś. No i znowu czarny, bardzo fajnie malowany. Bo ja, ja bardzo lubię czarny malowany albo na niebiesko, albo na zielono. Bardzo mi się to podoba. Taki dark eldarski, No To nie? jest tak bardzo da, dark no, właśnie. I z włosami fajnie komponuje się. Bardzo mi się to podoba. Zobaczmy, co tam dalej jest. Jakiś jeszcze model? Nie, nie ma innego modelu. Mamy tylko. No tutaj jest takie mniej więcej co, ale może... to jest to, co się pojawiło. Czy jak to kliknę... Wiesz, to całą bandę już całą bandę już Zigi pokazywali. już tak, tak, ale to tu co mamy, Tutaj mamy tych. To... Dojdziemy do tego. To jest Kagras Ravagers, to, co mam zamówione to i czeka na CLE u Niemca. Tu mamy tak, wampiry, będą, a tu kolejne orki i jakieś, są wyczorki będą, nie? Tak, też będzie zajawka, bo też już jest pokazane, Dobra. jak będą wyglądali. To następne logo to są Osajark Bone Reapers hmm. prawie na pewno, a to skrajne mm -hmm. prawie nie pamiętam. Mokre elfy może, może być. Może być, że idonecik, tak. Black Cliver. Model z... ten już umawialiśmy. Tego, otworzę go, tylko zobaczymy, czy, o czym tutaj mówiono było. Hmm. Ventris w wersji z zespołem Dawna. jak Duda wygląda. <laughs> Spasiony Duda. No, twarz ma taką niewyjściową. Sama wiesz. Ciemu malowanie sama... jest Sama, f... sama f... wiesz, sama postawa jest spoko, broń ma tą taką swoją kanoniczną Pani. powiedzmy Power Sword. Bardzo Pani... fajny Sword pomalowany. Mhm. I, i nie, jest, nie jest przesadzony z tymi, nie jest przesadzony z detalami. Podoba mi się Sword, bardzo fajny A różyczkę, pami. którą już nie pamiętam, z czego to wynikało, ale dostał na jednej planecie w książkach. No że mógł nosić taką białą różę i ma ikonę inkwizycji na, na Golennicy, ponieważ hmm. był w Death Watch. Okej. Okay. No dobrze. Bardzo fajny model, poza twarzą. <grym> co mamy? Ciekawe, czy Pan to było z w hełmie, nie? Zobaczmy, co tu tutaj mamy... do, do wszystkich teraz primary Primarixu Jedną rzecz pominąłeś, a tam były fajne Czekaj modele. Czekaj chwilkę. O. Jaką rzecz wspominałem? Y New Blade Guard Veterans. O, A, bo to był tutaj. Przepraszam to... bardzo. To czekaj, bo mamy mam jeszcze Midler. Przepraszam bardzo. Zobaczmy, co tutaj mamy. No to to są, to są po prostu Entowie. No ale to co, wydali jeszcze raz, czy? czy... Widać wiek tych modeli. No, no, widać, widać, widać. Wyglądamy jak z... Mają też chyba jednego nowego wypuścić, który jest niżej. Z Alicji no, w Krainie Czarów trochę wyglądają, nie? To... Nie, no. To jest armia. To, to są modele, które nie powinny kosztować w ogóle pieniędzy. Bo to może zrobić z patyków, no, nie? Natomiast to jest nowy, tak. nowy drzewiec. Jest bardzo fajny To jest bardzo fajny model. To wygląda jak drzewo. No bo on nie? wygląda tak jak w filmie, no. Tak, bo widzicie, on wygląda jak drzewo. Jakby tutaj faktycznie to drzewo trochę żyło, tak? A tutaj wyglądam, jakby wzięli. Naprawdę, jakby wzięli patyki z podwórka i powkładali jeden w drugi, nie? Nie, no, wygląda tak. stary to tak, jakbyś robił, robił model z tekturek od papieru do srania. Wiedział, że coś mi przytacza. No tak, rację, no jakby się, jakby się, jakby się skręcał, skręcał papier do, wiesz, skręcał te no, no no i je przycinał. Ten, no jak szybki drajma, i... znaczy. Takie ruloniki, no, takie ruloniki jakbyś. Znaczy, robił, czy, słuchajcie, to be fair, w filmie też niektóre te modele n były takie pokraczne i tak wyglądały. Na przykład ten, co płonął i ugasiła go woda z przerwanej tamy na rzece mm. i senie, tak. No, to też no, nie był najlepszy. No, to fantastyczne no, ale... modele. Po prostu nas nie interesuje, interesuje nas Blade Guard veterans nie Unboxing, to mamy te modely, ja o nich mówiłem w swoich... No tutaj, znaczy, co by nie mówić o, nie wiem, tam modelu CEN i o Primarisach i o wszystkim, no to trzeba przyznać, że tutaj Games Workshop jakby odpowiedział troszkę na feedback wielu modelarzy, że Primarisi są generikowi, hmm. tak że nie ma nie ma tego gotyckiego stylu, który był przy nawet zwykłych ta taktycznych mm. maryńcach wcześniej, no to ci tutaj mają więcej detali, które jakby umiejscowiają ich w 41. Tak. milenium niż, nie wiem, intercesorzy na przykład, tak? Ja wiem, że to jest heroik, ale uważam, że te kabury i rozmiar tych plazma pistoli czy czegoś Za absurdalnie to wygląda, po prostu... Mm -hmm. No bo heavy-bolt pistole są duże. Tu akurat, no bo nie, nie można się doczepić, że czemu heavy-bolt pistol jest duży, a Kabura ma taką malutką. to moje pytanie, dlaczego w ogóle ma kaburę? Dlaczego nie jest maglokowany do, do nogi i tyle? Po co? No są do rycerza, bardziej, do rycerza bardziej pasuje coś skórzanego okay, no dobra, niż Maglo. No no znaczy, no, to ja, odbi ja, od ja odbiję w taki sposób. Mogli im te kabury po prostu zamontować z boku, gdzieś tak. z tyłu albo na biodrze, bo Mogli. po prostu Wtóry, tutaj. Wiesz, tak co, tu, tak tutaj tutaj jest, po prostu mają za duże za dużo tutaj z tyłu, nie? Na przykład tu gdzie ma tarczę to pod, jakby pod tą tarczą. Yy, za dużo jest dla mnie nadźgane po prostu z przodu. jeżeli yy, nie pokaż, tam, pokaż wypraskę z ichi, weź do góry mhm. na chwilę bo chcę, chciałem zobaczyć, czy to jest to jest masz część tutaj. mod... Nie, jest chcesz, to osobno. Albo, albo bym sobie podarował, albo bym sobie przykleił gdzie indziej. Po prostu. To no jest taka opcja. Co już jest fajne, bo na przykład, nie wiem, w intercesorach z Dark Imperium kabura była tam, gdzie była i nie mogłeś tego. ruszyć, masz drugą. No tak, ale tam wiesz, to są jakby jeszcze na starterach, to jakby do snapfitów. Ale... No jakby przyzwyczailiśmy się, bo zawsze Słuchajcie, były, zawsze jest... w star starter boxach były snapfity. Gorzej jak ten, gorzej jak, i, gorzej jak masz w tych boxach już takich standalone Ich jest nie? trzech pudełków, nie? nie? Ich I jest trzech pudełek. Na... Z... No, zobacz, trzech. masz jedną tak, kaburę tak. pustą i pełną, to jest raz masz u drugiego, na drugiej wypracce, czyli u drugiego się masz pustą, czy pełną i pustą i u tego kosia... No bo możesz mu dać, ja wiem, nie nie masz wiem. zawsze dwie opcje ja rąk. Wiem, ale masz, czyli masz po prostu opcję, czyli nawet możesz gdzieś, ale nie ma pistoletu gdzieś, okej, okay, samego, okej. Okay. No jest pistolet ale, i masz plazmę nie, nie, nie pistolet. Jest, nie ma pistoletu bez ręki, nie? O to mi chodzi. Nie, teraz już nie dają, stary. Teraz już nie masz już żadnych marinesów broni, która by nie miała rączki przyczepione. To się, w herezji, to się w herezji nazywało The Great Handling, bo kiedyś, kiedyś, jak kupowałeś na przykład zestaw broni do herezji, to były normalnie z chwytami, nie? Że tylko kupowałeś 10 na przykład flamerów i one wszystkie miały chwyt normalny, więc musiałeś przyciąć ten uchwyt i wkleić tam, na przykład, obciąć bolter i wkleić tam. I w pewnym momencie zrobili tak, że każda broń miała już wklejoną łapkę, i to było The Great Handle. Ale sądzę, że uciąć tutaj. I bardzo się cieszę, że kiedyś jak boltery były całe, tak, czyli z rękojeścią, to jak odcinałem te rękojeści, żeby nakleić to boltery Marinesom, to no. nie wyrzucałem ich, tylko odpadałem no, do, do zoborca. W tym momencie każdą taką broń mogę przejąć. Odcinasz przeżyć. tutaj, odcinasz tą rączkę i możesz maglokować ją gdzieś do nogi. No tak. Kasia. Poza poza tym naprawdę fajne modele, Ś śmieszne jest trochę to... Stary, no się jeszcze troszkę przewinął, no. to tam jest jeden, który bardzo mi się podoba i ma bardzo epicką rzecz zrobioną, niżej, niżej, niżej, ten po prawej, że szmatką sobie wyciera krew z miecza i akurat na szmatce jest logo y -y. chaosu, no jest to jest dosyć fajne. Mi się podoba jego twarz, że jest mała taką szaramę wielką na ryju, to mi się podoba bardzo. Nie no, fajne, bardzo fajne, bardzo no, pełne charakteru modele podobają mi się. E, ten tutaj ma, Tylko te tarcze maglokowane mag do pleców, e, to jest ten Volkite, tak? a to jest jakaś plazma. E, te tarcze maglokowane, tak jak jest na tym modelu, tutaj, tym starszym kolesiu. No, wymagają dwóch kolesi do obsługi, no, to mi się wydaje. W sensie, żeby się nie Tak, sięgnąć, no bo ja co? Teleportuje mu się na rękę. Nie, no, no się nie no. no, ale... podoba. Ocierasz się od drzewo, tarcza spada. No, bierzesz ją? I... Włączasz magnes, odwracasz się, bierzesz. Momencik. Nie no, trochę to, to czepiam się trochę, ale wyglądałem cool. Rule of cool po prostu, nie? Rule cool zadziałało i jest, i jest dobrze. Co to mamy? a czy wiesz co, nie, nie przeszłoby to, co w, w starych modelach było, że na przykład, wiesz, tak jak miałeś Combat Shield, że mm, miałeś pistolet, bolt pistol mieli w dłoni mhm. i tarczę mieli na przedramieniu. Przy, Tutaj te, te pistolety są tak przegięcie długie, że po prostu komicznie by to wyglądało, że za ci wystaje, wiesz, jeszcze dobre 30 cm lufy. No te tarcze nie? są ogromne, więc nie wygląda na to, żeby mógł nieść tarczę i operować bronią raczej już. No, no Space Marine też mają swoje jakieś ograniczenia, nie? teklis i Nagash, zobaczmy, co tutaj się pojawia. To jest jakiś... Sorry, szukałem tylko obrazka, bo jest obrazek, który bardzo dobrze zobrazuje, czemu oni mają te tarcze na plecach. No ale to jest koleś, który nie ma ograniczonych ruchów. No jednak Space Marine mają jakieś te ruchy ograniczone przez ten pancerz, więc wątpię. by oni No, znaczy liczyłbym na to, że nie, że pancerz bardziej im pomaga, nie przeszkadza. No kwestia dyskusyjna nam się wydaje, bo oni na pewno mają szybkie ruchy i zwinne, ale... No, wspomagany w końcu, no, ale wspomagany w, w jakichś tam zasięgach. No, nieważne. W każdym razie wygląda to trochę dziwnie i nienaturalnie może z naszego punktu widzenia. A poza tym on ma na pasie, więc może sobie na pasie przesunąć ją bardziej pod rękę i, i, i wyciągnąć ją. A tutaj widzimy nawet masowanie pasów. No, ale to na magnesie powinien być jeszcze mniejszy problem niż na to pasie. To się wydaje. Bo... Natomiast czemu to, czemu to zrobili? No, bo to byli Indomitus Crusaders, hmm. a tutaj mamy Templariusza, no to Dlatego. Dobra, zerknijmy tak na najgłupszy model roku, na Multiple Games Workshopu, uh, czyli Teklisa, który wygląd wygląda po prostu absurdalnie. I... Ci się udało to? O Jezu. Je jego mount, czyli ten, ten gryw, czy cokolwiek, to nie jest, wygląda świetnie, y natomiast on wygląda jakby, nie wiem, skakał z niego, chciał udankować. nie mam pojęcia. Nie znaczy, ja bym tu dwie małe rzeczy zmienił i już wydaje mi się... <laughs> Model się na tego modelu. No na co sobie, sobie zmienił? Nie, nie, nie. Wymieniłbym hmm. głowę tego, tego gryfa, bo mi się nie podoba. To bardzo ludzka, nie? Na po prostu. Z, z, znaczy zwykłą, organiczną takiego zwierzaka, czyli albo lwią, albo orlą, chyba orlą bardziej, nie. Znaczy, A z tego tysa. No. Strze strzelam, że tutaj chodziło im o greckiego Sphinxa, który był tam uosobieniem wiedzy i tak dalej i tak dalej, więc on Możliwe. miał ludzką, natomiast wiem o co ci chodzi i ja bym tutaj zasugerował któregoś yy, w, y, o Jezus, w którejś tej grze signowej dawali takie zwierzaczki I jeden miał taki koci łeb właśnie taki ala tygry, ta tygry no, no to jest samego twinta, y to. Sorry, to jest Teklis czy Tyrion? Teklis, tak, tak się wydaje tak? przynajmniej te klisa bym odciął od tego skrzydła i bym zrobił, że nie zmieniałbym pozy, bo to jest poza powiedzmy kolesia unoszącego się w, w stylu V jak Adam Małysz, tak? No ale okej, okay, no koleś lewituje, bo jest bogiem. Spoko. Tylko że nie musi być tak absurdalnie wysoko, tylko może się unosić. No przodu, z tutaj, przed, przed tym nie? zwierzaczkiem. Na tę tak? podstawkę. No wiecie. dokładnie. Gdzieś Patyczek mu w dupę wcisnąć, żeby nie było widać i. Tak, gdzieś tam na tej gałęzi, która tam jest. I nawet by to na fajniej tam. wyglądało. Słuchaj, jest tyle, jest tyle teraz wirów energii, które możesz no. odciąć od innych Dokładnie. figurek, że mu możesz I spokojnie wstawić, zrobić parę centymetrów wiru energii tak, pod moją. Magowie Talzen Sanów unoszą się na pierdzie chaosu, bo mają tak, dosłownie w no. lecący efekt dymu, ale nawet by to fajnie wyglądało, gdyby on był tutaj z przodu, bo wtedy był stał, stał on, jako wiesz, wszechmogący, no ale ten gryf nad nim, czy cokolwiek to jest, by fajnie nad nim po prostu, wiesz, górowało nad nim. Jako po prostu, wiecie, no, I got your back man. Albo wiecie, co można by go na przykład głową do góry ustawić, zrobić dioramy i że skaczę z wodospadu do wody. to <głosy> też no. No, o, I, no, coś teraz walno, no ale tak no zobacz to tak składa się wiesz zanim, zanim uderzysz w taflę ja, wody i składasz ja, ja ręce bym żeby wejść usuną, usunąłbym nie? mu te patyczki i ten miecz i no, dorobił mu narty i tyle. I, i, i miał wylądowanie telemarkiem no także ale koleś tak bardzo się ułożył płasko, stylem że nawet trzyma czubki nart w rękach. Tak. <śmiech> Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy do Mindel Mamy, Boże, jak oni się nazywali? Nazguli na, na, na kościach na bardzo ładny. Ale to są, to, to znowu, to jest made to order, tak? Zrobili, czy co? To jestem tak. To są stare, klasyczne modele. Najlepsze, jakie wyszły do tej gry. El Ladan El Elrohir, co tam dalej? Synowi El Elronda, tak. Gandalf w różnych wersjach mhm. tego skrajnego, prawego, mam tego? pomalowanego z tak. Będą, że... To jest, jest Fellowship Gandalf... of the Ring, jest. z Mori hmm. chyba, nie? Gandalf z Mori. Te po tenu. Tutaj po dziurach Janów. Gany... Mori, Mori to nowo... był ten bez kapelusza. z Mori to był ten po lewej. Jakbyś jeszcze raz na Gandalfów pojechali. Bo ten hmm. po lewej to jest Yushalno z Bas. Hmm. Tak, tak, tej tak. To jest odwiedzający ten. No, także tak. zawsze, zawsze mi się podoba, jak robią ricasty, nazwijmy to klasycznych modeli, bo te klasyczne modele, modele do lotra po prostu najbardziej mi się podobają. Mają charakter, robione ręcznie, mają charakter. nie, Modena. Lecimy do Dead and Divine, tak? Preview. Otwieramy. Mhm, takie. Umarli, bossy. Czyli będziemy tutaj do 40, Kiltima, Titanicusa. Wiele rzeczy będziemy mieli. Dobrze, do 40 mamy The Armor of Faith. Maszyna krocząca. Najgorsza rzecz na początek, dobrze, przynajmniej będziemy mieli to z głowy. Dlaczego no najgorsza? Dobra, ja, ja myślałem, że zostało ustalone ogólnie, odgórnie, i jest to jakiś konsensus w, w, w Warhammer Community, że, że nosidełko, nosidełko Grey Knightów to jest jedna z największych abominacji modelarskich, jakie została popełniona przez GW. Więc więcej tego nie robimy. No ale jednak. No sorry, ale przecież nosidełko dla primarisów też zrobili, tak? No ta, no, no widać, że po prostu ktoś ma fetysz tego nosidełka, po prostu. No, ktoś chce być małym dziedzictwem. Nosidełko, Dobra, za... no, nosi... Słuchajcie, nosi... Nosidełko, nosidełko w science fiction zadziałało raz, jest to film Aliens i tam powinno zostać, bo tam zrobiło swoją robotę i powinno zostać po prostu pozytywnie zapamiętane w. W społeczeństwie, science fiction, no i tutaj tak. no niestety... ten model jest o tyle kiepski, że gdzieś tutaj powinna wystawać jej stopa a <głos> nie wystaje, więc albo stoi... No właśnie znaczy, też, wie... znaczy jak ona zgina te nogi, tak? Żeby to szło w ogóle. No a jej i jest... w udzie po prostu i to się nie interesuje, albo, w, albo wsadzają aha, kadłubki aha. znaczy te jak no Wiesz, blood of, blood of Martyrs i ta krew ze złamanego uda da pedza to w no, Znaczy na pamiątkę świętego Sanguiniusa, jak idzie do walki, to macie umie łamane nogi. Tak jest. No, to jest coś para, nazywa Paragon Warsuit i z tego co wiem, to jest, to jest po prostu coś, co wsiada i wysiada Tak, więc to, więc to po prostu nie ma sensu, no, nie, no, tak jak mówisz, nogi gdyby jeszcze te nogi gdzieś tu miała, nie? gdyby było widać, że te nogi gdzieś tutaj się chowają, ale to po prostu no, nie, nie klei się po prostu Tak jak mówisz, gdzie ona te nogi zgina, żeby tutaj się to, no, nogi tu musiałabym mieć po prostu cały czas proste nogi w, w jego udach i co, tutaj stopy gdzieś ma? Bo tak mniej więcej z proporcji bym no tak by wyglądało, z nie? nie? Bez sensu. Czyli za każdym razem jak biegnie tu łamie jej stopę, nie? No umówmy się, że zrobili bardzo zajebisty wybór modeli do sisterek, no ale tu im się noga powinęła. Trudno tak, przewidzieć, cała linia. Nie, nie myślmy już o tym. Tak, cała linia, cała linia, cała linia im się udała, ja sądzę... ale to jest jakby pierwsze, pierwsze potknięcie. Ja sądzę, że gdyby za... usunąć ręce i zabudować tutaj tą głowę jakąś głową z drewnota byłoby dużo lepiej. Wtedy jakiś taki robocik sobie chodzi. Być może. Serkowane. Dobra, Kiltim i Paria Nexus, dodatek do Kiltima. Tak, tak. A. Znaczy nowe pudełko. To tak. jest dodatek. To jest dodatek do Kiltima. Nie starter, to jest dodatek do Kiltima. Jest to jasno i wyraźnie powiedziane, że to jest Expansion Box czy Expansion Set. Gdzieś to jest wspomniane. No, tak, tak, tak, tak. nie, nie zawiera pełnego rulebooka, tylko rulebook zawierający rzeczy potrzebne to do zagrania ten, sam tak, Paria Nexus. Dokładnie. No i mamy tutaj nowe modele. Mamy tutaj nowe modele. Tak jak mówiłem, już bardzo ładne modele. Myśmy, myśmy, o, jakaś szoka mi się nowa Fikuś narobi. Mi się te modele podobają. Fajne są to Space. Nie wiem, czy oni są gdzieś dostępni. Gdzieś indziej jeszcze, ale. Heavy intercesorzy? Tak, tak. Byli ale ci konkretnie. W, to, to, to, to... Gdzieś byli? Nie, ci konkretnie nie. No to, są, to są jednopozowe skarb tych specjalnie no właśnie, dla, Michał, dla tego pudełka. Więc można sobie to kupić i wymieszać i mieć trochę większe zróżnicowanie w oddziałach, nie? No i też... Tak, no zresztą planuję i jeżeli dojdzie do skutku, no to mamy ten plan Ziggy, tak, że ja kupuję boksa, ty kupujesz boxa i ja od ciebie odkupuję właśnie tych primarisów, żeby mieć oddział 10. A nekronów chcesz to zostawić, nie? Tak, ale jednych. No, dobrze, dobrze. Jednych se zostawię, żeby mieć I It's a plan. It's a plan. No i mamy właśnie nekronów no. i nekronów w nekronach e, mamy nekroma... Nekrońska Baba jaga. Czy jakoś Nie, no to nazywa. jest nekrońskie hentai. In Chronomancer. Znaczy, no? wie, wielu ma ten takle teraz. Chronomancer yy, i mamy. No f... już wiem o co chodzi. Chodzi o najazd na Japonię. I, na i mamy. F... na I... na znaczy. Nowych Flade Onesów. Flade Onesów. Spoko tak. modele. Spoko, natomiast... Tak, też, też, też bardzo fajny update starych tych starych modeli, które były chyba, nie wiem, czwartej edycji. Tak, ale stare też się no trzymają. No i fankasy, Stare chyba. nadal się trzymają, moim zdaniem. Te są oczywiście... Też, mi się też fajne. No, Trochę inaczej. Creepy, creepy tak. są bardzo. Też są fajne. Widziałem ostatnio przeróbkę właśnie jakiejś tam kryptotrali, czyli takich tych beczek z rękami. To są takie modele nekrońskie. I koleś po prostu na nie położył jakieś, wiecie, płachty z Green Stafu, nie? I też naprawdę fajnie mm -hmm. wyglądało, także da się. No. no i to jest coś, co otrzymujemy w boksie. Sympatyczne terenki, takie małe schematyczne. Przeszkadzajki takie. Ścielna. Tak. Ścielna. Zawsze jak widzę frazę What's in the box, to mi się przypomina końcówka 7. 7. What's in the box? No. I też fajne moty, Znaczy, właśnie, bo te terenki, tak jak już tam kiedyś Wam pisałem, chłopaki, że nie będę malował w te zielenie wesołe. Mm -hmm. Tylko w klasyczny schemat necroński, czyli taki ciemny gunmetal, i zielony jako spot kolor. Miejscami no, tak, będzie, tak, jest tak. jakieś światełko. Też no, nie za no, bardzo mi się taka. podoba ta zieleń po prostu tutaj. Ja, czy w moim przypadku ja będę malował je na kamień, tak? Ja... Pasuje do planszy, tak? No bo plansze też są mocno tak, zielone. Tak, tak, no taki taka kolorystyka. No i będzie to osobna gra, w coś na zasadzie jak areny, bo też mamy te takie puste przestrzenie, po których nie można przechodzić i one stanowią ścianę. Tak, tylko w przeciwieństwie do areny nie ma żadnego info, że to będzie idealnie symetryczny tak. teren, tak? Czyli Nawet usymi, widać, że mafie, nie jest, mafie, bo zobacz, masz ustawione coś tutaj, a nie masz ustawionego, tutaj. Chyba, że tak. symetri zachowuje w tą. Liczę na to, że będą fajne scenariusze do rozegrania. No oby. Oby było to warte, bo na pewno jest boks warto kupić dla samych modeli. <śmiech> zobaczymy, zobaczymy co dalej, nie? Znaczy, Zygi, czy boks warto kupić dla samych modeli, to zobaczymy jaką no, to, cenę oczywiście, będzie miał Oczywiście, że ten tak, oczywiście że tak. Ale mi się <śmiech> wydaje, że... Jak ja to mówiłem, że 375 zł strzelam w cenę tego boksa? Czyli to był starter Warcrya, na przykład. Mówię o cenie GW, czyli powiedzmy, tam 280-300 złotych cena w FLGS-a, nie? Jakoś tak. Dobra, weźmy dalej. Titanicus, i w Titanicusie mamy największego Warlorda, największy ten, największego Tytana, który będzie dostępny. Warmaster Titan. Warmaster Titan. Tak, wyżej jest tylko Imperator. Tak, przepraszam, on jest większy od Warlorda, to My Bad. Jest większy, większy będzie tylko Imperator. Czemu tu nie mogę Cześć, jeszcze nie co ma. Co za cycki? Czekajcie, może tak powiększa trochę. O. Trochę większe. E, no, bardzo fajny model, podoba mi się bardzo, natomiast y, szybko go nie kupię, bo Podejrzewam, że po pierwsze będzie kosztował 500 zł, tak jak kosztują nowe, nowe te drzew, nie drzewce, tylko te nowe giganty gargantuany, gargant czy jak one się nazywają. Kosztują 485 Mega giganty, po 485 zł. No, to jest ta sama skala mniej więcej. No, i dodatkowo jest no. to jeszcze Titanic, więc też droższy system. No, i są o tak dobre dwie głowy wyższe od Warlord Titana, który już i tak jest dużym modelem. A byłby wyższy tylko o głowę, aby Warlord się nie garbił. Tak, no, jego wina, no. no. i nowa książka wyjdzie, Lojas no, Ligios. na pa, pajączka i... Na którą też czekam, na którą też czekam i jest gdzieś w, w Niemczech, czeka na mnie. No i dalej, co mamy? Mamy tego, może Seviret, jakiś Lord of the Seventh Wind. Tak, Władca Siódmego A, tak Wiatru, jest. czyli tak, pomniejsze mokry, bóstwo od bąków. Mokry, mokry sen wszystkich Jezu, No no. No to jest jakiś liso, kozło, coś tam. O matko, no będzie, będą niespokojne sny. No ale widać, że z elfami poszli, to co rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, z elfami poszli bardzo w te takie mm, tybetańsko-azjatyckie, lekko japońskie też y, podania i legendy, właśnie związane z, z jakimiś zwierzakami górskimi i tak dalej. No to się no. mi się ten model podoba, sam nie planuję w tą armię wchodzić, ale... Bardzo model, fajnie model dynamicznie, ogóle... bardzo fajnie dynamicznie jest i, i bardzo mi, wiesz co, cała ta poza i, i nawet uzbrojenie przypomina te... Kurczę, jak się nazywa ten gatunek filmów yy, chińskich, yy, gdzie jest właśnie dużo wirework. Przyczajony typu... tygrys zgarbiony kocą. Tak, tak. Przykucnięty <laughs> tak. tygrys. Tak, tak, tak. Tak. tak, ale one no, mają... Znaczy, fajnie to, też, to ma, to, ono... ono Konkretnie takie kino ma, ma jakąś swoją nazwę, ale przypomina mi właśnie jak coś z takiego, z takiego właśnie tak, kina, tak, nie? Tak, tak, takie zawieszenie. No i klei się stylistycznie zresztą. Tak, taki ja, i ja, bardzo, jest... y, wiecie, realistycznie podchodzą do tematu, bo ma jedną strzałę w łuku i w, w kołczanie brakuje jednej strzały, także Proszę. Mhm. Spoko. Oczywiście wchodzi do nich książka, to jest, nie wiem, czy, czy ta książka nazywa się Teklis, nie kumam. To jest Armia Teklis? <głos》>, jeden model? No bo to jest... Nie, to nie jest book do gry, tylko to jest książka fabularna. Aha. Okej. Okay. Naprawdę czytanie opisów czasem no, pomaga. No, nie nie ma czytać opisów, jest za dużo tego, sorry. Okej. Eee, okej. Okay. Okay. No dobrze. No dobrze. I to mamy co? No ale to wychodzi książka... No okej. Okay. Do Doctors of Kane też wychodzi. To już jest ich army book. Nie kodeks, tylko army book. Battleton, no. Battleton, tak, masz rację. Bottltum. E... I tu oczywiście <grym wioski> pojawia się typowe amerykańskie, pijackie pytanie: czy wolałbyś yy, laskę węża, gdzie dół, ma górę? górę laski, a dół węża? <grym wioski> czy wolałbyś, żeby miała górę węża, a dół laski? <grym wioski> <grym wioski> późno już jest. A ja wybieram trzecią opcję, którą, czyli którąś z tych pań w tle, które nie mają nic z węża. Tak, ale, ale na koniec wbije ci brudny sztylet w plecy. <śmiech> ale będzie to lepszą. Dobra, i mamy y, czary, to są te Endless Spells, jeśli dobrze kojarzę, tak, Endless Spells. Mhm. Takie, nie są to najładniejsze z Endless Spellsów, ale podejrzewam, że do armii tak, pasują. że tak. pasują do armii Spoko. i tak dalej. No i Dark. Ja, jaki pierwszy raz zobaczyłem, zwłaszcza tego krwawego węża, to się nawet zastanawiałem, bo tutaj jest dużo motywów krwi, mhm czy one nie są do tej armii wampirów, którą tam tizują. No są ale tez. rzeczywiście ten, ten pierwszy, ta łapa trzymająca to serce, to jest typowy taki yy, dark yeah, elfowy yeah. motyw. No. Dalej mamy Dar Kane Dark Cousin i, Cousin i The Crimson Court e, bandę. Tak, całą bandę wampirów, która jest za Jak na razie najładniejsza Super. banda do Warhammer Underworlds, obojętne którego sezonu. Jak dla Ten ten jest bardzo, bardzo przypomina ten stary model, jeśli chodzi o zbroję i broń. Był taki model, on się nazywał Konrad von Karstein, bo tam cały ten klan mm -hmm. fo, von Karsteinu tak, był. Troje albo ich było. Chyba, no. Tak, on z, tak miał dwa skrzyżowane miecze, z których spływała krew i on sobie pił to. Wystawiał język, tak. żeby mu kapnęła, no. Tak, tak. To ten przypomina właśnie <grym>, ten, tego, ten model. Tą panią widzieliśmy, jest super. Tak. Ten jest też fajny, bardzo fajny. No. Okay. Ten jest Koleczka. fajny Mhm. On, jak który z tych klanów z Wampira Maskarady wygląda, nie? Taki łysy z uszami odstającymi. Nosferatu. Nosferatu. Bo oni byli tak zdeformowani, że wyglądali jak Nosferatu z filmu I Nosferatu. I ten też jest ten też No fakt, też masz rację. Tak. To jest co? Czterech ich Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, cztery, oh, cztery. Cztery. czterech. No, mm. Powiem ci szczerze, że jest to banda, którą jestem w stanie sobie kupić, żeby pomalować. Bardzo fajnie wyglądają. Bardzo fajnie. Masz rację. No Bardzo i ciekawa, ciekawa, zajawka, ciekawa zajawka na potencjalną, bo oni widać, że po prostu rozwijają pod frakcję, mm -hmm. kiedyś fantazjakowe, w całe frakcje. I tutaj myślę, że rozwiną po prostu tych Blood Knights, bo mamy już ten, tą nekromantyczną frakcję, mamy tą frakcję, ten yy, yy, Flash Eater mm -hmm. Chords, gdzie są ten, yy, nie wiem, Strogoi te no wampiry właśnie, takie ze zwierzęcami tak, i tak dalej, nie? Tak, tak, gule. A tutaj będą robić po prostu całą chyba serię, tak się spodziewam, że będą robić tych Blood Knightów, którzy mieli taki dosyć ciekawy, ale, ale jednak ograniczony flaw. W Starym Fantaziaku. No, znaczy, jesteśmy wampirami, ale mieszkamy w zamku tak jak w lat. Tak, tak jest. I mieli tą jednostkę, która chyba jedną z lepszych kawaleryjnych jednostek w Starym Fantaziaku, czyli tych Blood Knightsów na, na koniach. Nie? A tak przy okazji, wiecie ile teraz kosztuje zestaw Blood Knights, którzy są w ogóle chyba fine-castem? Jest ich trzech w Fudel. Czyli za ile kosztuje? 300 trzy, trzy, trzy chyba. Hmm. No, to były, znaczy one były w ogóle drogie, nawet jak wychodziły ich, tam było chyba 5, 30, pięciu czy dziesięciu. Tak, zawsze było pięciu. zawsze było 5. No, nawet mm. jakiś czas temu, z pół roku temu, miniak e Scott. E Przekonwertował tak, sobie bardzo fajnie, bardzo fajnie <coughs> z innych rzeczy. Inne części. Było to za drogie, żeby. Na nawet dla niego było to za drogie, żeby kupić. Przepraszam, skomałem 5 z pudełka, a nie trzech. Pięciu, pięciu, pięciu, ale 300 pudełka. złotych kosztuje pudełka. Mm. Myślę, że to ja nie jest że mówić. No i dobra, Curse City, czyli rzecz, która mnie na na osobiście naprawdę jara. Nowa, no, nowy, nowy Warhammer nowy Quest, quest nowa, tak jak mieliśmy Warhammer Quest Blackstone Fortress, tak? Tak mamy teraz Curse City Silver Tower. Odpowiednik tego. No i mamy dwa tutaj, pierwsze dwa modele były pokazane tego dnia. Pierwszy to był Jelsen Darok i drugi Gorslaw Gravekeeper, Czyli Jelsen Darok, czyli taki ławca, ławca, łowca. Łódź. Czarownik tak, wizytor. Wampirów, wampirów. Z kołkami tak. nawet ma pod, pod tą swoją giwerą, tym muszkietem. Tak, A wyrzutnie mm -hmm. kołków, tak? I ma jeden kołek włożony, tak? Przy karabinku M4 może być grawki tak. pod spodem, tak? To tutaj Spike ma się kołków. Tak, Sztylek jakiś taki spagandowy sp ręczny. I jedno, co mi się podoba naprawdę w tym modelu, poza tym, poza samym modelem, bo jest fantastycznie pomalowany, to bardzo mi się podoba faktury. Jak, na, jak, jak nigdy chyba nakłada, ktoś malarz zrobił faktury na płaszczu. Zobacz, jest popękany płaszcz, rzemienia są. No to jest taki hardkorowy metal, nie? No sądzę, że... No klasa, klasa. klasa. I sam, sam model też o, super jest. nieprzegięty w żadną stronę jest, jest, jest taki. Jest, jest oh. Miodzio. No dobra, i mamy no. Garsława. No to dawaj pana z, z fajnym szpadlem I <laughs> mamy tego bo bossa z Wiedźmina, czy z, z dodatku serca z kamienia. To jest, nie, to jest pan od PowerPointów, bo ma wskaźnik. <laughs> pan asystent od PowerPoint'ów. <laughs> nie, ale to jest fajne, bo to jedną rzeczą możecie walnąć z plaskacza, ogłuszyć, pokroić też, bo mało serca będzie, dźwiękne. i zakopać, bo jest to też szpadem. Tak? Full service robi. Czyli tak. Jak to. fajnie zrobiony taki zaschnięty piach na tym, nie? taki efekt, widać, że to kopało w ziemi. Bardzo, bardzo fajny i, i taki stary kij po prostu, nie? że stary patyk jest. Bardzo bardzo mm -hmm. fajne modele, fajnie zaczęli tą, tą, tą, no i to już z tego. Jak no przejdziemy do kolejnych to, tak. artykułów, to będzie jeszcze jedna zajawka szkielecików. Życieli kilka fajnych szkieletów. Tak. No. Ciekawi mnie, jak, jak, jak dużo tych modeli w ogóle puszczą, bo do tego, do Blackstone Fortress, całkiem sporo tych. tych dużo, było, dużo. W, do do Angels of Darkness mamy tam filmik zajawkowy, mamy oczywiście kodeksy. Tak, kodeks i Też mamy Combat Patrol. Patrol, Mamy nowego Land Speedrunner. Użyte Stone się nazywają. E, no, e. Są jakie są. No i mamy tych Blade Guard weteranów, e, niestety. Mhm. Oglądaliśmy ich, tak. eradykatorzy, czyli taka, no, to się nazywa break, breakaway Star chyba, tak? Że serial jest o kimś, tak jak Mandaloriani są Mandalorianinie, ale gwiazdą był Baby Oda, czyli grogu. No to ci kolesie to są tego typu gwiazdy z pudełka Indomitus, jeżeli dobrze kojarzy. No po prostu przekoksowana bardzo jednostka i niektórzy kupują Indomitusa tylko i wyłącznie, żeby ich mieć bo wymiatają na stole, Znaczy wskazują na Hellblaster trochę, wskazują na jednostkę i robią shift, -delic. shift -delic. No. I dalej mamy Psycho Mancera, kolejny model, który pojawi się do nekronika. Te pikselki do wycięcia, poza tym całkiem ok. E Pff, te pikselki, no może tak, ale one mają, coś się fajna czacha z nich pojawia, mi się to podoba akurat. To jest coś, co mi się... Znaczy jest to, cieka jest to ciekawy efekt, w sensie inny niż powiedzmy wszystkie inne te efekty hmm. specjalne. Znowu. Nazwijmy to typu dym, smog, jakiś tam śluz i tak dalej. Jest to na pewno coś nowego, ale w dalszym ciągu jestem zdania, że... Powinno być to montowane na modelach w taki sposób, żeby było opcjonalne dla modela. To mi się wydaje, że nekroni nie są Angelino Jolie w hakerach, tylko są necronami. Wydaje mi się, że ten model potrzebuje 360, bo jestem w stanie się założyć, że on się łączy, ten element można od, odkleić albo przekonwertować odcinając tutaj i od, odcinając od, od, ja mm -hmm. tutaj od tego, że on jest między tymi dwoma i te, te, te dwa energetyczne coś robią. No, no, no, nie to chodzi mi o to, że już mają taką technologię i projektują te modele w taki że sposób, mogliby. że z, wiesz zrobić to, żeby to było opcjonalne, to nie jest ale kłopot. Oni nie chcą, chcą, żebyś miał tak i, i, i, i, i mm -hmm. co mi zrobisz? Dire Cosm i tu mamy tych Kagras Ravagers, to jest ta banda. Kolejna rzecz, która leży na tle u Niemca i nie mogę jej dostać, mimo że zapłaciłem jebać. I też, mi się ta banda, też mi się ta banda podoba, jest bardzo takie klasyczne Warriors. No i mamy Kajos. Warriorkę, tak? Mhm. Mamy jedną, jeśli nawet nie dwójkę Warriorek. Dwie? Dwie, bo to są siostry we Fluffie. Te, o... Jedna się tylko magią Aha, zajęła i skipowała siłownię, a druga nie skipowała Nie ma skipowała więcej, więcej nie ma więcej zdjęć. Może później będę. I dwóch tych mamy no książkę Saturnine, ale to ona już wyszła. Do Blood mamy kolejnego umarlaka jakiegoś Król Half-Height, czyli połowo Undead Dwarf. Ale na, nazwisko ma Half-Height. No tak, tak, tak, No całkiem fajnie. Król to była rasa z Marvela. Szkoda tylko, że widać odcisk palca na pancerzu. Ale czepiam się. No i mamy znowu Greczyn, no Wechter, i Greczyn, Greczyn, Greczyn Wechter, pokazaną. Mm -hmm. no I to wszystko z tego przedstawienia. Dalej mamy zasady do. Rulesy możemy tego sobie I tutaj mamy w Meet the First Hero, tu mamy chyba op op opis tego. To, tak, tego kolesia. Jels Jelsena. Papierów. Jest to coś więcej jego zdjęć? Tak, jest więcej chyba jego zdjęć z innych kątów. To jest na pewno inny kąt. No. Tam też były. Nieważne, bardzo fajny model. Mogę sobie na niego jeszcze raz popatrzeć. Jest naprawdę bardzo ładny model. No, no nie super. mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać tego boksa. Tutaj mamy nie. No, jestem ciekaw wszystkich innych, które tam wypuszczą herozy. To możesz odpalić, tak. bo będzie więcej widoków tej bandy. O, mamy większe zdjęcia lepsze. I tutaj widzimy dwóch. Y, Chaos Knight. Ten po prawej stoi jak slam, Tak, tak. A, tak, bardzo tak, jest tak, klasyczny. Jest mega klasyczny. Komat mi bro. I siostrzyczki, tak? Mówicie. Mówisz więc, że to są siostrzyczki. Tak. No. tak, jak z opisu czytałem, to są siostry, tylko jedna jest kombatowa, a druga jest właśnie czarodziejka. Ale zobaczcie, znaczy, no, to ta, tego flafa, ona wygląda na taką demoniczną, ale ładną, w miarę twarz ma. Niestety model, no nie wygląda. <śla> nie, nie udało się. Moim zdaniem, w obu wersjach jest brzydko, ale okej. Okay. Nie no, ale tutaj widać, że to jest jeszcze taka kobieca. Jest jeszcze, ona no? ona przypomina ten. tych cinchowych magów, takich wychudłych. W których się czasami Dur Kragan. W było. I Razer God Blessed. <laughs> Okej. Okay. Nie to jakieś ich karty, opis jakichś ich specjalnych umiejek i pokaz wszystkich kart, które się znajdą. No, szwagier, coś chcesz powiedzieć o tych kartach, czy, czy nie za bardzo o kartach nie mówimy? Stary! Wiesz, kiedy ostatnio gra, grałem w Underworld? Podejrzewam, że dawno, dawno, dawno nie. Dobrze, Howell Do You Know 18 The roku, Zobaczmy, czy tutaj co, jest jakiś model przedstawiony, czy coś? Czy to jest po prostu yy, lore? Flach i arty. <coughs> Ale zobaczcie, że chyba też słuchają feedbacku i wracają do tych lekko mroczniejszych artów. Znaczy przynajmniej tak. do takiego tak. bardziej klasycznego stylu artów niż, niż te takie Saturday Morning Cartoon Dobrze, dobrze, bo to I rzeczywiście bo A, my... Zdecydowanie więcej brudu jest. Wiesz co, ale jest, jest, coś, jest coś w tych artach też takiego, że jest jakby tej więcej, więcej jakby tej tajemnicy. Nie, nie, nie wygląda to jako opakowanie po prostu do, do, do, do, płatków, do action figure, do, do zabawki no. <coughs> no. Czy Ja sądzę, że ten model, on tutaj wygląda taki, wiecie, cukierkowy trochę, nie? bo takie jasne kolory, ale sądzę, że jakby ktoś, kto się zna na takim stylu grimdarkowym, go wziął w ręce, to mógłby naprawdę coś mega mrocznego zrobić. I Przepraszam, znaczy, ja przepraszam ja, bardzo ten, za użycie są, mega, są... bardzo mrocznego, to chciałem powiedzieć. Nie lubię słowa mega. To są kolesie z Realm of Light, więc powinni być Okej, okay, Ale nadal może. Nie, nadal może zrobić Green Dark w tutaj jakiś taki. Sądzę, że można by było coś ciekawego odwalić. Dobrze, engine Kill. Tutaj mamy znowu będzie coś mówione o Warmaster Titan. Kolejne zdjęcia chyba, jego karty pokazane, więc nic takiego ciekawego, co by, nie ma nowych zdjęć. Kiedy GW próbuje troszkę rynku ukraść BattleTech-owi. Tak. Eee, tutaj mamy nowe zasady do... Eee, nie, dalej, dalej, dalej. ale mamy pokazane te. A, to, to są tylko zasady. To, to, tak, to faktycznie, to były tylko zasady. Stare modele. Eee, tutaj nie mamy nic, Meta -watch, Forge Woldowy model, to już widzieliśmy. E, Cut of Rain Chronicle, tak. to będzie chyba tylko lore. Jakiś, bo tu mam tylko pokazane je jeszcze raz, Od tej samej bandzie, więc... mamy fajny artwork pokazany, tą szafową siostrzyczkę i dwóch typów, hmm, jakaś nowa karta, nie widziałem takich kart do tego, desecration tokens, to są te chyba, no bo to jest jakaś mechanika unikalna tak, bo to oni coś tam mają, że obiektywy niszczą chyba, coś takiego, mhm, e... no tak. i tu kilka artworków, no i to oni po prostu o mechanice ich, oj czekajcie, zamknę do... poprawnie, no. Dalej mamy New, to, New From Black Library. Zobaczmy, co nowego będzie się pojawiało i może kiedyś przyjdzie. nieco Gate of Bones? Dawn of... Brama doktora McCoya. Pozdro dla kumatych. Warhammer Horror kolejna rzecz wychodzi. Deacon of Hunts, ale to już było zapowiadane wcześniej. Mm. O, mm. i właśnie Sons of Selenar <śmiech> w dwóch wersjach językowych. Ciekawe. A polskiego? Jak nie było, tak nie ma. No bo... Będzie, że kala, nie, nie będzie. Znaczy, tak. Oni już bo... Prymarchów robią, nie? Więc... Za, mało, za mało tych, za mało, wydajemy pieniążków. Prymarchów robią, więc jest szansa, że coś tam dalej będzie. No to są preordery, tutaj Sunday Preview. Wszystko, wszystko zależy. Czy... widzicie ten to... Warhammer Shop, bo tu są modele... Te A tak, tak, tak, ekskluzyte. tak, które można zdobyć. I Mamy demonetkę, którą można zdobyć za przyjście do sklepu i zrobienie jakichkolwiek zakupów w sklepie. Mm. To jest Demonetka i jest River, tak? Dobrze kojarzę? River jakiś, river, ray, tak. river. No i powiedzmy, że w UK to jest spoko, bo w UK, w każdym miasteczku, nawet niewielkim, nawet w, nie, w Doncaster, w którym byłem, mm. jest GW. Mm. Więc możesz sobie przejść mm. albo autobusem podjechać. No, i sobie jechać kupić i, I dostać coś takiego. Natomiast no, w realiach polskich, gdzie mamy jedno GW w Warszawie, to. No, Umówmy się, że tam gdzie jest mało GW, mogliby dopuścić FLGS-y do czegoś takiego. No, ale że ale... nie dopuszczą, bo musieliby dopuścić wszędzie, więc. Ale modele są fajne o. i w, w, na rynku wtórnym się je znajdzie za miliony monet. <śmiech> nie, no, co no, tutaj mamy? White Dwarf 461, zapowiedź. No, Opis White Dwarfa, nowy White Warf, na będzie, którego też nadal ucieka. będzie. będzie w... Mój ulubiony Art gdzie gdziekolwiek trzyma tak, tak, tak, dziwną tak. broń w bardzo sugestywny sposób. I, bo ma nogi rozszerzone jeszcze, nie? I ten język... <śmiech> Dobra, dobra. I będą robić coś w stylu Flashpointa, do 40 będą do Age of Sigmar robić, także to jest spoko. No i tutaj dalej jest po prostu... No i zmiana mechaniki troszkę Maelstrom of War, czyli wracają te dynamiczne obiektywy, hmm. tak? co były w siódmej edycji wprowadzone Warhammera, że znaczy nawet karty wychodziły hmm. do tego, że się losowało na każdą turę inny obiektyw, nie? Okej. Okay. To tego nie zauważyłem, tego nie wstało. To fajnie, ciekawe. Hmm, widzisz, umknęło mi to, jak przeglądałem. No i mamy jeszcze zapowiedź chyba, tak? Kolejnej bandy? To są bandy, nie, to tak? są podstawki. A, to jest, ok, bo no, nie kojarzę podstawki. Okay. To są teraz Slaneshowa i Haya I Hobby Bingo Card, które można sobie wydrukować. <laughs> Dalej, mamy Guilty Mission Report. Tutaj coś było ciekawego? Pamiętasz? Czy to... Więcej fotek w tych samych Więcej modeli. Więcej fotek z tych samych hmm. modeli. Tutaj wygląda jak kiepski Photoshop trochę. O. Czekajcie, coś źle przełączam. O, tak. Zasady. No i tak, ten no tak, Fuck pamiętam. To już ja to mawiam na swoich tych, tych bulwarówkach, czy jak ja to tam nazywam. Dalej mamy Warhammer Dark Prince Returns. Zobacz, to będzie znowu Chłop. tylko lore, pewnie powiem, że mam. Ale mamy fajne artworki. Tak, i tak, tak. Ta nowa, ta, nowa, ten nowy wehikuł, który zaraz będzie omawiany w newsach, tutaj mamy Artur do niego. No i to tak jak mówicie, jest trochę krwi, jest trochę dynamizmu, jest takiego no, mrocznego klimatu w tych obrazkach, nie? A to nawet to, co teraz było na ekranie, Często. to wyżej. To wygląda jak taki nawet klasyczny art z klasycznymi Walejo. metodami robiony. Prostry tak, też, jakbyś, no. go, jakbyś go na czarno-biało walnął, to coś jak ze starych kodeksów tam no, no, z 90 lat 2000 tysięcy. Te nie? chmurki tak jakby akwarelami malowane. Nie, nawet, na... no, nawet są takie hmm. ruchy, tak jakby tutaj, nie? Może ktoś faktycznie uwalnął to? Ty, no? Możliwe, że tradycyjne. No, ciekawe, ciekawe. No, ale... Czy są też, wiesz, są te, w tych cyfrowy... cyfrowych sposobach malowania możesz Ech, powdawać. Tak, można tak, naśladować no. takie efekty. To masz tak. tego artworka z tamtego złego. Tak, tego... tak mhm. pana. Kto to jest? Geld, the Geld Prince, Sigwald to the jest Sigvald. Nie, to jest Sigwald, the no. Magnificent. On był bohaterem Chaosu w starym fantaziaku i wyglądał identycznie minus rogi. I jakbym miał jego model, to bym właśnie zrobił identycznie minus rogi. Czyli dobrze. Y po prostu to jest pierwsza, to jest rzecz, którą dodali i to jest pierwsza rzecz, którą bym usunął z tego modelu. to są te idiotyczne rogi? Natomiast powiedzieć, ja że to jest fajna rzecz do konwersji na Full grima, jeżeli tak. chcesz mieć Fullgrima w plastiku wężowego. Mm -hmm. Tak, że na przykład uciąć go i wstawić ten, wstawić w dolną częściowo Morati albo tak. Tak, sobie... jest... nawet jego na piechotę tylko plecak mu robić od hmm. Power Armor'u i też jest spoko zerknijmy sobie na no. trzy gry, które będą wychodziły do GW tak, box, box game'y, które oczywiście u nas nie będą nie, dostępne nie, nie do, bo jest box. powiedziane, że nie będą, bo nie jest napisane stary, to jest coś, co, o czym wspominałem stary, Walmarty, Targety, Ale... no, założę się, że tak będzie szwagiery Zawsze było napisane, że będzie dostępne w tych takich, jak pokazywali, że będzie dostępne w, ta w takich i w takich. A tu nie jest to napisane, stary. Nie ma nigdzie w tym artykule napisane, że będzie... No okay, ja podejrzewam, że i tak tak będzie, tak jak mówisz. Ale jest jakieś ziarnko nadziei, że to pójdzie gdzieś dalej, bo nie jest napisane, że to będzie ekskluzyw dla tych właśnie rzeczy. No tu mamy co? blade bomb czyli taki mix No dobra, Tu i... mamy dwie bandy przepakowane, to są Kagra's Ravager 3 co przed chwilą omawialiśmy oraz God Sworn Hunt, to była banda fajna. do Nightwalt yy, no, yy... Borubary, Borubary do Underworld. No. co to jest z tymi bardzo Borubarami, to jest jakieś od, to jest do... oficjalne określenie czy to wymyśliłeś sobie Ja nie znam. Pierwszy słyszę jesteś ale od Kapitana Bomby A, Jezus, więc zabijam. wybaczę ci, że Podyżą, tego nie wiem. że wielu ludzi nie wie, co to jest Borubary, stary no, no to niech obejrzą niech Kapitana Bomby, odcinek pod tytułem Barbarian Borubary Bawi mnie to cały czas. No w każdym razie jestem mechanika no. mix y, Warcry'a i Warcry na planszy do tego. Mix Warcry'a no. i Nie no, na heksach, tak. czyli od tego. Od Under widać, że są jakieś heksy, które będą obiektywami, bo tutaj jakieś. czyli heksy, na które nie można wejść, no. bo to jest jakaś skrzynia czy coś. I w, przynajmniej w tej wersji. No nie trochę eurobiznes, trochę apokalipsa. Mamy karty, bo, bo musisz, bo nie dość, że masz, nie dość, że wystawiasz armię na 20 tysięcy punktów, to jeszcze musisz aspekt ekonomiczny tego tak, imperium to czasem kupić kierować. Nie, całą, wiesz, całą logistykę musisz rozplanować. No nie możesz ruszyć Tytana, bo nie zapłaciłeś za transport paliwa. Wiesz, z planety X na planetę Wydaje Y. Im, nie. O, że, nie. Nie, nie może zaatakować przeciwnika, bo umiera z głodu. Kapitan idzieś gdzieś do więzienia. Wydajesz im rozkaz, ale nie możesz, bo nie wynająłeś sali konferencyjnej na omówienie tego rozkazu. Tak, tak. W ogóle nie ma ten. Do, na, do namiotu nie dostały się te. Nie dostały się. Jabra dża, nie przyszła do Zabra, na to, Nie się nie mogą dogadać. Dobra, tak, no więc mamy to, co ale karty są wiec. tak jak do War Crya, mi się wydaje, nie? Czy, czy, czy? Podobne, bardzo, bardzo podobny layout No, to co mamy te modele? Te, te szefowe, no to też szefowe? Szefowe szefowe tych, tych, tych band. Dale mamy Doomsday Countdown i to też jest na heksach, ale bardziej jak Blackstone Fortress. Mamy. To, I mamy. nie, jest, jest... To nie jest, y, Słuchajcie, przepraszam, że wam się wpierdzielam, ale czy to nie jest coś, jak y, dawali tych y, pięciu termosów, którzy się bronią przed dorkami, czy to nie jest to samo tylko z Primarisami, którzy się bronią przed czymś innym? Niż to jest, y, tak, to jest fi firmowane logo Space Marine Heroes, bo były już te, te planszówki, gdzie faktycznie modele, sorry, Space Marine Adventures, modele Space Marine Heroes były pakowane w pudełka Space Marine Adventures i były planszówki, Jedna była, że z nekronami I walczyli z, z pierwszego sezonu Herosi, a z drugiego sezonu termosy właśnie chyba tak jak więc mówisz walczyli z orkami, to jest to jest ciekawe, z wzorkami chyba tak. Tylko, że razie... orkowie nie mieli modeli, tylko były A, te, John... były takie. Tokeny. Starej, tak samo starej... na też nie no. mieli modeli, tylko były tokeny tekturowe. Natomiast tutaj mamy, no bo trzeci sezon Space Marine Hero to byli plagasi. Spodziewają się, że wyjdzie planszówka, gdzie plagasi z czymś hmm. walczą. Ale nie, to są trzej intercesorzy easy to build. Ci sami, którzy byli w First strike, no no feel hmm. i tak dalej i kultyści z Blackstone Fortress. Znaczy, szwagier, podejrzewam, że jeżeli oni to firmują jako gra planszowa dla dzieciaków, którą kupujesz, powiedzmy, na urodziny, czy na jakąś okazję, właśnie w jakimś targecie, czy coś, to nie raczej będą chcieli, żeby małe dzieci grały tymi dobrymi, w cudzysłowie, nie? Jasne, oczywiście, że tak. Że będą to firmować... yy, ja bym to pudło, gdyby w Polsce było dostępne pudło tego pierwszego Space mm. Marine Adventures, to bym sobie kupił na pewno, bo tam było kilka modeli Space Marine Heroes, które w Polsce i Europie nie wyszli w ramach Space Marine Heroes, natomiast wyszli w Japonii, bo zawsze w Japonii tych modeli jest troszkę więcej niż na wreszcie świata wypuszczanych. Także troszkę ekskluzyw i jakby ktoś chciał sprowadzać, no to wychodzi to jakieś absurdalne rzeczy, typu stuwa za jednego marince. Tak? Więc gdyby to pudło było dostępne, ten pierwszy Space Marine Adventures, no to kupowałbym natychmiast. No ale cóż. Przynajmniej tutaj taki plus jest, że żaden z tych modeli nie jest ekskluzyw, To jest wszystko coś, co było już gdzieś. Nie, gdzie, tak Tych easy to buildów primarisów mam chyba dwa razy. Czyli koleksjonerzy nie tego kupować, A kultyści są z Blackstone'a. No z Blackstone'a są, dokładnie. No i tam ostatnio mamy Fireteam. No i tu też kolejny, kolejny Czyli Marisami, mamy To są do... już Asphalt Intercesorzy z niedawnego... Jest... Stare nekrony, bo trzeba ich w końcu sprzedać, bo jeszcze leżą. to są nowe Necrony. Tak, tak? Szok. Tak. Szokne to jest wydarzenie. przepakowanie wyprasek z Itomitusa tak. po prostu. E, a to nie jest z Recruit Edition? Startera? Możliwe, że Recruit Edition jest bardzo podobny To też jest 10 nekronów Tylko i 3... tam chyba jeszcze HQ chyba masz, w Recruit Edition, po 1HQ chyba. O, możliwe. Ladegard kapitana możliwe. i tak. chyba tam. Kogoś tam Tak, masz rację, masz rację. Tak, tak, tak. Jest, są proski. No i tutaj widzimy, że mamy jakieś heksy, które są albo nie, nie możemy po nich chodzić, albo startowe, i mamy jeszcze jakieś takie przerywane, więc nie będą startować, na przykład. Powiedzmy, A stylowa kart, zwróć uwagę, bardzo klipsowa. Bardzo kilkima, kilkima, no? Bardzo biały bardzo. tło I pomarańczowymi. Tak, pomarańczowy, pomarańczowy. Kto wie, kto wie, paskami. może coś się. Nie, po prostu mieli jedne, jedne templatki w Photoshopie i tych samych użyli. Tak? No i słuchajcie. Czyli nie w Photoshopie, bo to są rzeczy pod dróg, no to, to nie Photoshop, tylko pewnie tam Corel tak. albo. Duży, duży news, Total War Warhammer 3 wychodzi, Total War 3 Warhammer. A ja nawet jeszcze w jedynkę nie grałem. A ja mam jedynkę ja nawet, mam mam no, 6 godzin zagrałem w nią, bo nie, nie jest to zupełnie mój typ gier. Nie, ja trochę w jedynkę ciałem ja trochę w jedynkę ciołem, podoba mi się. Wyobraź sobie Heroes of Might and Magic, szwagier, tylko że jak jest bitwa, to masz ją w czasie rzeczywistym, a nie natury. Znaczy ja grałem, stary, ja grałem w Medieval Total War i chyba Shoguna któregoś, więc co no, to jest Total kupuje. War? W czym mam pojęcie. Tak? No to Warhammerze, nie, po prostu. No tak czy inaczej więc dla mi się strategii. mi się podobał, mi się podobał. No i pan e... przypomniał, że to jest Star Warhammer, tak? To jest Star Warhammer, to nie jest Age of Sigmar, to jest Star Warhammer. To jest stary, świat, stary świat. Tak. tak. Zresztą, no który wróci, tak? No, jako Warhammer the Old mm -hmm. World. Przejdźmy dalej sobie do No i No Watch, to tam robiłem w tym swoim odcinku kolesie, którzy w ogóle ten art pierwszy jest, jest mroczny, jest jest tak, dziecko. Bardzo, bardzo fajnie grubo tutaj. I te budynki takie mega wysokie w tle, No Cześć. to chłopczyku, wyłapiesz Gide. czołem seletara. Wyłapiesz dzidę. Wyłapie, wyłapie, wyłapie. No i tutaj mamy tego yy, jakoś nazywał? Yy, jako się, Aleksander Halgrim. Na samej górze jest napisane. Bardzo, bardzo też fajny model, bardzo charakterystyczny. Ciekawe, gdzie to, gdzie to miasteczko jest zlokalizowane. Pewnie w Kislewie jakimś czy coś takiego, no bo tu jest Oleksander, ten ze szpadlem był Gorslav. Tak, może być, może być że gdzieś będzie w lore coś więcej na temat napisane, nie? Znaczy tak, jeżeli będzie model nowego kislewowskiego husarza, to to możliwe, że to mnie... Jakby to będzie ta kropla, która sprawi, że kupię Znaczy, to, ja, ja patrząc po tych po modelach jestem 100% pewien, że kupię to pudło, po prostu. więc y, na stop. Ja się pewnie. jeszcze waham, bo to jest jednak... Wiesz, no sorry, ja wiem jak było z Spire, wiem jak jest z Dyer wiem, że jeżeli wejdę w pudełko startowe tego questa, mm. to będę chciał wszystko No quest, się, tak. nie, Ja na szczęście tak tak nie będzie to mam. kosztowało tyle, co Blackstone <laughs> Fortress, no to to będzie drogo. Ja na no. szczęście tak nie mam i po prostu chcę sobie pomalować w fajnie i tyle. Ale wiesz, też, też żeśmy mówili, że jak wyszły ten do Blackstone Fortress, że może zrobią ten Chaosną gwardię, bo wypuścili te dwa modele, a chaosnej gwardii ani widua, ani no z Ale tam dużo rzeczy wyszło do, do takich, powiedzmy, renegatów. Tak? No bo miałeś Ogryna Chaosu, Komisarza Chaosu, takiego zdrajcę, tak? miałeś ileś tam zwykłych gwardzistów. Renegatów, także tam dałoby się złożyć. Dobra, Community Painting z... nie oglądamy. No zawsze można na, na rulsa Gwardii grać o tymi modelami. Można. Pewnie, można. pewnie. Community, pewnie. Community, community Painting nie oglądamy, Evolution of basement. też nas nie za bardzo interesuje. Mi się wydaje, przejdziemy sobie do Visions of... Orki tak, Opal, bo to, to... Do nowej orkasy nowe nowe Savage Orki w Warhammer okay, Underworlds. To jest Wolverine. <laughs> Wolverine. Biggest and minest. Zdziczały troszkę, ale Stab, Wolverine. stab, stab. No jakby Wolverine nie był zdziczały. Ale tylko jeden model. No do... ale przynajmniej się ubierał. Model Widzimy, że drugi. No, to zależy od komiksów. Weapon X to tam. F... Gdyby nie miał. No, dobra, no tam... ale to. Powiedzmy, że wtedy jeszcze nie wszystkie szkolenia przeszedł, tak? A rzucili go na głęboką wodę, no. więc. Nie to... zdążył to się jest... ubrać. A potem już się to ubrałem. jest koleś, która nazywa się Tooth Daga i cały Mobby nazywa się Head Krakas Mad Mob no i tutaj sugeruje się dwoma rzeczami pierwsze medmob, Mob że nie jest on szefem raczej nie, nie wydaje mi się, żeby był szefem kto wie nie, he's one of the boys nie, yes, one zaraz, of the boys szefem tak. będzie pewnie jakiś ten weird boy weird a sugeruje boy? się tym, że tutaj jest takie coś nie? E, no dokładnie nie, jego stawiam różdżka. na to, że to będzie szefem Weź, będzie weird mo, boy jakiś. Mo, możesz ten, możesz przewinąć do modelu okay. Wyżej, wyżej. O ile, o ile... Bo on ma tę skaryfikację w kształcie X-a, a nie na czole. O ile idziesz, że jakiś edgelord zrobi z tego spachę. Yes. <grym> <grym> <grym> faszystowski ork. No nie, tego jeszcze nie było, nie? A nie, przepraszam, był Afrika Korps No nie, bo wcale czterdziestkowe orki nie są stylizowane na Wehrmacht. No tak. Ale, <grym> ale Wehrmacht ta faszyści to są dwie różne rzeczy, mój drogi, nie wszyscy Niemcy to faszyści. <grym> Stary, mówisz o tych mówisz, mówisz o rakietowcach z tymi skórzanych tych czapach czarnych, no to albo wiesz albo w albo Wehrmacht, albo Village Pivo. jedno z dwóch No Kromlech nie pozostawił wiele do, wiesz, do, do, do do wyobraźni, nie? Dobra, bardzo fajny model, no czekam na resztę to jest Fiction, Warhammer App, nie interesuje. Ja już wiem, że kupię, bo wiem, że kupię wszystko do Dyer super Dalej mamy Sunday Preview, zobaczmy co jest z tym Sandy Preview, ale tutaj jak sobie z tego co pamiętam to nie było za dużo. Bo tu jest tylko mamy. No, Dark Elf i Flanagan. Tak. O, nie, mamy jakieś model, zobaczcie. Głównie w no, to Infamous? Nie, tego tak, już omawialiśmy. Tak... Tak? tak. Tego poprzednie. mi się nie wydaje. Nie tego się mi nie wydaje. omawialiśmy, był pokazywany. Ale Czarodziejkę, ale tak, Tom, tak. To może to. Jezus, tak. to tego typu nie, nie pamiętam, pamiętam To może on był jeszcze wcześniej, ale na pewno to nie jest pierwszy raz, kiedy ten model widzimy. Wojownicy też są spoko. Ten taki pejczyk... Ale się łamie pewnie. Tak, ale to już od tych... od Jezus, ale widzicie ten jego... No mutuje w demonetkę, nie? No tak, to są... pół. Łuczniczki bardzo spoko są. Nie, ogólnie ten cały release bardzo. Kurde, bardzo fajnie się to wygląda, spójnie bardzo to wygląda i... To jest czat. No. no widać, że ktoś miał na to tak. pomysł i cała, wiesz, jakby projektowali całą linię jednym rzutem, albo przynajmniej jedna osoba był, była jakimś tam, wiesz... Menadżer projektu ogarniał tak. temat, Bardzo, bardzo no. fajnie. No. I tutaj i tutaj pan na żarstwa. Tak, gdzie po, po prostu w momencie, w którym z ramienia mutuje ci macka, której jedyną funkcją jest wpakowanie ci żarcia do, do gęby, to Powinieneś iść na dietę, nie? To jest ten, to jest ten punkt w moim życiu, w którym trzeba pizzy powiedzieć nie. Dobra, sneak peek, durkarek. Tutaj nie było nic, nic ciekawego za bardzo, bo mieliśmy po prostu tylko pudełko nowe. Stare modele, ale bardzo ładnie pomalowane. Tak, ale to chyba stare malowanie. Wydaje mi się, że to było nowe malowanie. Znaczy, tak, tak, nie, tak, nie, tak, nie, nie. Ja mówię nie, o, arcie, tak. o arcie na tym na, na boksie. Sześć powodów, dla których powinieneś zostać hedonistą Slendus. No ni modela. Co to jest? To jest prezentacja armii, która bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie się prezentuje. No i z większym demonem też. Spokojne. No, z tym, tym demonem, tym. Hmm. Jak on się nazywa, pamiętasz? Kybercycers, ja. tak, tak, tak. Bardzo fajnie to wygląda. Tak i też go możesz, możesz go zrobić imiennego i możesz zrobić go generikowego w paru o, To jest bardzo fajny, nie? Arcik też. Ach, jakiś Laneshowi... Co tam jest, nadziewanko na szpon te, tak? Te, tak. Jakaś laska, tej... coś jest nadziane curykeina córy brutalnie fajnie, podoba mi się. Co tutaj mamy? join a sect, transform, to, to pewnie jakieś artykuły o siostrach, si siostrach, boże, córkach. No bo podejrzewam, że rzucam jakąś właśnie fabularną kampanię, ja że, Kane że to będzie box, który będzie miał jedną i drugą armię. Slaner. Ale już nawet był chyba ten box pokazywany przecież w poprzednim odcinku omawialiśmy. Tak. Jezus, ja nie pamiętam, słuchajcie. Ja nie pamiętam zupełnie. Dobra. Tu, tu, tu, tu. Tu, tu mamy te nowe bandy. Tu są z Blood stawki, jego modele Podstawki. A więc, mówiąc, malowanie, malowanie tych, tej, tej drużyny mm. ludzi jest żywcem wzięte z armii Picchiego. Chris Peach czyli Picci z GW, no, ma skonwertowaną armię Gwardii Aha, Imperialnej. Okay, okay. To są Ventrillian Nobles bodajże. I tak fajnie zrobił tą armię właśnie tak na złoto-fioletowo, że nawet w kodeksie się znaleźli Gwardii, mm. w ósmej już chyba edycji. No i tutaj jest też tak samo, że na złoto i fioletowo i białe akcje. Mm. Mi się... nie przy to tu już, ale dobrałem. bardzo mi się podoba to, że w tym drugim sezonie wyszły te bandy ludzi i orków w podstawce i to są inne bandy i tamte bandy nadal są w użyciu można spokojnie nimi grać, więc cieszy mnie to, że, że mhm. podstawka, która ma pomalowaną nagle nie stała się znika Gurtors Orskolions zobaczmy sobie ten model z bliska no to będą szczegóły I Arty. no tak położy. jak mówiłeś, macka, która cię karmi nie? i macka, która cię poi no znaczy nie, to jest... I jeszcze jedna matka, tłuszcz, która na ciszę jest, zaciąga, nie? Stary, to a, jest ten... Nie, to, już jest to, reglanka, jest, to, jest, to jest świadomy, samoświadomy fałd, samoświadoma fałda tłuszczu, która cię Oraz, ona, ona <grym> ona się karmi. Ona też się karmić. Uzyskała inteligencję, odłączyła się od, od reszty ciała i... Ale jeśli chodzi o przełożenie... Z, a nie wiem, co było pierwsze, artwork czy model, ale jest to zajebiste raczej model. Zauważ, że, tak, tak. Zauważę, że kiedyś, kiedyś tam mówili, że pierwsze co w ogóle to w ogóle powstają modele, a potem jest dorabiany flaw i, i wybieranie, że na przykład o ten będzie w armii z tym, nie? No jest to mocno dziwne, ale fajne. O, tutaj jest takie zbliżenie na typka. No i pomalowana jest na no, poziomie załombisty po prostu. Wiesz, to, to, jest, to jest praktycznie model jak nawet jak nie jesteś, wiesz, w warhammerze czy coś, jak chcesz w... Jakąś taką wystrzeloną fantasy dioramkę mieć. Kupujesz no. to, robisz ładną podstawkę, voila. I ciśniesz model. I w I gablocie wygląda, wygląda super, nie? nie? Jest no. fajne, jest fajne. No i dochodzimy już do końca. To, to mamy First Line ten My Will Zobaczmy, co tutaj jest, co o czym wspominają. A, po prostu... Yy, wznowienia chyba książek, jeśli się nie mylę. chorus tak. yy, Heresy. Mamy denabne First and Only. Tak, może, może być. Yy. Yy, Honor Bound. Zinos, no jakieś tam cuda nie widy. A co coś wiadomo na, na tym na froncie serialu Aizen poruszku? Nie, nie, ja nie słyszyłem żadnych nowości. I spodziewałbym się, że jest pewnie on hold z uwagi na covida. Mm -hmm. O, tutaj może już jest, być, mamy no. te dwie armie, które walczą ze sobą, więc tak jak sugerowaliśmy, że może być ten boks gdzieś tam się pojawić. Tu to akurat, akurat są te... lumineci, tak? Tak, dark, to są te jasne yes erfy A, okej, okay, przepraszam, nie te, to ja. Myślałem, zasugerowałem się tymi, ale to. macie rację, źle się zasugerowałem. No, ale tak czy inaczej, no, no, fajne zdjęcia. I to wszystko, chyba, to niewiele. No tak, to są stare, ten demon engine, czy. Kombajny, Combine no. słynny, okay. Bardzo spokojny. Sicker Chariot, też. tak. To jest <słysza> jeden z tych modeli, że jakbym go miał, to zanim bym go złożył, to od razu z tyłu głowy miałbym jak ja to będę woził ze sobą. No jest to dosyć duże, nie? I poza tym byś pogubił pewnie połowę części. Znaczy nie, chodzi mi o, wiesz co, bardziej mi chodzi o to, że jak masz te, dużo tych takich elfickich nie. i slanyszowych rzeczy, mają takie eteryczne części, takie cieniutkie i po prostu ja już widzę, jak ładuję to do walizki czy do plecaka i jak mi się to jest łamie, Jest jedna nie? możliwość przenoszenia takich figurek i to jest A-Case, zmagnesować, wstawić, niczego nie dotyka i bezpiecznie zawodzisz to na miejsce. Taki shameless plug. Mm. Będziemy się tym przejmować, jak będzie chodzenie na granie tak. kiedyś. Morati, to jest znowu kolejna, tak jak mówiłaś, książka fabularna, tak jak była tam z Teklisem. Znaczy tam chyba elementy, elementy crunchowe też chyba są, wydaje mi się, ale jest narrative-driven saga. I Daughters of Cain, czyli to jest tak jakby do nich, no i mamy jakieś tutaj lore, lore obrazki. O, przepraszam. Mm. Goły cycek, chciałem zauważyć. Cenzura GW przepuściła? Pierwszy od, ilu lat, od ilu lat w GW pierwszy Cycek jest? Historyczna chwila. Czekaj, czekaj. Cycek na horyzoncie. O matko. Piwniczniaki wychodzą, jak drżownice po deszczu. Nie, jak piwniczniki po pizzy. <śmiech> nie, to leżą, nie mają siły. No i co? Masa fajnych hardworków, więc tak jak mówiliśmy, dużo grimdarkowych hardworków takich, nie? Taki, czyli, no, grimdark jest z serdziestką kojarzony, ale no zobaczcie, to w ogóle pluje krwią w ogóle coś, nie? Deszcz krwi jest centralnie. Więc... No, córki Kaina no, lubią córy, krew ogólnie. Tak, tak, córki Kaina zawsze miały ten wiesz, miały ten rydwan przecież z tą taką krwawą fontanną. No to jest w ogóle ta fontanna chyba, no, tak. nie? To nie jest ta fontanna właśnie, która pęka i wylewa się z... Znaczy tam jest, wiesz co, tam jest taki posąg Kaina powinien być, no, znaczy wiesz jaka Avatar na tak, wygląda ten, tak, w czterdziestce, tak, tak. nie? No U, to nie mają au. taki posąg Keina, który z takim sztyletem... Stoi. Ale tu zajebiście to jest zrobione. Takie, jak prawdziwe wygląda, nie? No. No to ten jest ten, właśnie taki... No, gra gra to jest taki jest realizm, jak właśnie Boris Vallejo, nie? Robił w swoich... W swoich mm -hmm. Ale super. Mm -hmm. Nie widziałem tego artworka. Na, na, nawet na tym, na mańcuchu jest. No pewnie jest stosunkowo nowy, bo jest pod, ten, pod ja, tą nową, czasem, nową kampanię faburalną. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Przeżyliśmy wszystkie newsy, jechaliśmy do 10 lutego 2021 roku. Jesteśmy na bieżąco z newsami. Trochę nam zeszło omawianie tego, mam nadzieję, że... Ym... Jeszcze no bym tylko pyknął ten jeden Kickstarter. A, jasne, oczywiście. Czekaj, gdzie link. ja miałem tego linka? Jest to Kickstarter, pewnie już yy, niektórzy z Was się zetknęli z czymś takim, to się nazywa Heresy Lab. To już jest któryś z kolei Kickstarter, którego robią. Nie znam całego podłoża tego tematu, bo szczerze mówiąc jest to dla mnie osobiście nowość, ale trafiłem na to w ten sposób, że na Instagramie obserwuję Giuseppe Ciafelle, który kiedyś malował modele dla Forge'a, o ile się nie mówię i możliwe, że dla GW też. Te, które widzimy na stronie GW na pudełkach i tak dalej. Mm -hmm. Tak jak widzicie, bardzo fajna gra słów, no bo po angielsku y, ogniem i mieczem oficjalny tytuł tłumaczony to jest With, Fire and Sword. Mm -hmm. With, W-I-T-H. Tak? A tu jest Witchfire, czyli pojęcie mm -hmm. bardzo no, Warhammerowe and sword. No i można to podpinać pod Kislev, niewątpliwie, no bo stylistyka A, jest yeah. na pewno, ale nawet bym się uciekł do tego, że jest to bardziej polska stylistyka niż Kislewska. A dlaczego? Przewińmy niżej mm. troszeczkę, gdzie no, będzie Amber, I, Husaria. Amber Husaria, czyli y, oddział, który tam według Flafu eskortuje sprzedawców y, magicznego y, y, no, no Amber, no, bursztyn, magicznego mm -hmm. bursztynu. Y, bursztyn zaczynając od tego, że typowo nasza rzecz, tak, bo u nas y, mm. się wydobywało historycznie ten bursztyn w dużych ilościach. Szlak, ale no, co to jeszcze dalej? Oprócz tego, że mamy tutaj husarzy i te zbroje są bardziej historycznie wierne niż husarze Kislewu z klasycznego fantaziaka, ale jeszcze jak macie tych piechociarzy z muszkietem i berdyszem mhm. małym, to jest też bardzo polska rzecz, gdyż, jak się nazywa, Sobieski. Mhm. Pan trzeci wprowadził taki mały berdysz na wyposażenie piechurów, który miał być używany jako podpórka do muszkietu mm -hmm. przy pierwszej salwie i potem jako broń biała w zwarciu. Mm -hmm. Oczywiście wojska moskiewskie miały coś takiego wcześniej, ale też wyglądały troszkę inaczej. No i mamy bardzo polskiego, No i też mamy typowego tak. szlachcica takiego tak z samopałem. Kozaka mamy, no bo z gołą klatą to przeważnie kozacy tak... He's jacked! Nawet z taki... M mieście. Tak, tak, tak, tak. Także banda mi się podoba niemożebnie. Jeszcze jak się niżej przejedzie, to są jeżeli stretch gole będą spełnione, to będzie jeszcze dwóch husarzy dodatkowych i jeden taki koleżka pada z, z szablami. 60 euro, 4 y... złote coś. 240, no, 240 zł, niecałe 300 zł będzie kosztowała, nie? Plus jakaś przesyłka. Tak, więc yy, obiecuję, że na następnym odcinku się przyznam, czy w to wszedłem, czy nie. nie. Jeżeli bym wszedł, to 4, będzie mój 5, pierwszy 6. kickstarter w życiu, ale no, kusi mnie to strasznie. Oczywiście nie mam żadnego pomysłu, w co bym tym grał. Może, nie wiem, jakiegoś Mordheima, czy coś takiego. Mogę się to przerwać? Ale po prostu mi się zajebiście podobają te modele i chciałbym je kupować. Ale jak tak pomyślisz, to jest 15 modeli za 300 zł. No. To dobrze liczę, że każdy model yy, to, to, to jest nic, stary. No. To jest nic. No. no, ja wiem. To jest naprawdę nic. To możesz sobie kupić tylko po to, żeby później, żeby sobie pomalować ich i postawić sobie fajnie na półce, wiesz, to, zbudować wie się, sobie tak, jakąś jak wiesz, taką chatkę w stylu, wiesz, z pana Wojodyjowskiego i wszystkich tam poustawiać po prostu, mm -hmm, no. i mm -hmm. wiesz, błota narobić i, tak. i postawić sobie taką mini-dioramkę w swoim, wiesz, detolfie. Ja bym na twoje miejsce w to wszedł, bo ty lubisz takie inne inne, in, inne klimaty. To jest też poza tym klimat, który chcielibyśmy. No, no słuchaj, moment starusznie. decyzji będzie 25, jak przyjdzie wypłata. To wtedy stwierdzę, wchodzę. No, tu mam pomalowane przykłady. przykłady. Idę albo nie idę. Tu mam pomalowane przykłady. No właśnie i to jest też malowany przez GZP, A to w ogóle? no. Fajnie ty to jest stary, powiem. wiesz, na czym, wiesz, gdzie on stoi? Garden of More by GW. Garden of War, tak, tak. tak. Znaczy teraz coś się inaczej nazywa trochę chyba. Zmieni... Tak, coś tam mauzoleum. Sigma tak. mauz... Sigmarite tak, mausoleum tak, tak. chyba. No i dalej mamy Ancient Ones, to jest taka inna troszeczkę banda. która Są też inne te bandy, które mi się średnio podobają, szerzej ale z się na przykład Citizen Tak. Podoba, ze... tak? Bo tu mamy typowo ząbiaków. Zejdźmy sobie do Citizens, bo Citizens mi też się spodobali z dwóch no. powodów. No ten w prawym górnym zagłoba to... jest fajny. Z kryształka. Tutaj mamy Orka. To jest bardzo fajny Ork. Yes, okay. No i tu mamy jakieś. Jest pani szlachcianka z szablą tu, tam. Tu jakaś żebraczka, pijaczka, tu strażnik. No. Rębar ja sądzę, trzymał. że to jest bardzo fajny kickstarter dla ludzi, którzy właśnie grają w Mordheima i lubią sobie dioramki budować takie w średniowieczu. To jest genialna sprawa. Coś jeszcze jest? Jakaś jeszcze mm, jest jeszcze w baroku, ale, ale tak. Oh, A okay, dobra, <laughs> dobra. Ja tam się nie zdam. Mamy człowieka z piecem na głowie. Tak, mamy człowieka no. z tym. No, z dzwonkiem i ciągnącego jakiegoś. A to mistrz mało dobry, czyli kat. Tak? Mm. Tu mamy jakiegoś. No i w prawym górnym, jak mm. jeszcze troszeczkę w górę o, o jeden z to jest no, taki. Nie, nie nie, bardziej jak Landsknecht, czyli taka formacja, która chyba, w Niemczech albo w Szwajcarii się zaczęła, ale potem cała Europa ich mm. kopiowała. Taka ciężka, opancerzona piechota. Właśnie z bronią drzewcową i broją tutaj pan od Plagi. <laughs> Lord of Virulence. <laughs> Nawet ma tak, taką tak. tematyczną. Tutaj tak, też nie. bardzo fajna jakaś Baba Jaga. <coughs> bardzo, bardzo fajne. No i coś... Łosia poroże, króliki. tak? Łosia czaszka. A tu też masz Citizenów, tylko inny, Citizens of fajnie. the World, Fate and Honor, jakiś inny ten, ten. Tu mamy kolesia, tak, który strzela ze świny. Kaczmarka. O, ja pierdykam, koleś mam broń na świnie. No, o, on oparty ze świnie po prostu, nie? Pewnie idzie na tej świnie. No. no fajne są te modele, powiem ci szczerze, że pełne charakteru, każda postać inna. To jest bardzo fajne w tym, nie? Mamy Dwarfa, on tutaj. No, no ale to już 70 euro, 80 euro kosztuje, nie? No i mamy jeszcze Order mm. of Flaming Lys. Dziwnie to wygląda akurat. Tak, tacy troszkę bardziej krzyżowcy... Ale też... Ewentualnie wojska spod Grunwaldu, no coś takiego. Ale też fajny klimat. No... No fajne. Jeśli to, wypuszczą do tego zasady, to no, będzie co z tym robić, tak? Jeżeli nie wypuszczą. No to taka idealna rzecz, żeby kupić, wejść w to w Kilka Band i sobie zrobić do Mordheima, czy Warheima, czy jakiegoś innego, cokolwiek innego, takie jakieś ostrzyczki za A czy znaczy jest, też, jest też polski system, nie pamiętam. Jak, jak się nazywa wydawca, nazywa... ale. System... No, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Anno 166 albo 16, przepraszam, 1666 albo 1660. W każdym razie jest to bardziej planszówka niż bitewniak, ale z figurkami, które się nadają do malowania. I te figurki są jakby korzystają z tego, że chronologicznie trylogia Sienkiewicza i książki o trzech muszkieterach. Dzieją się mniej więcej w tym samym czasie, w drugiej połowie XVII wieku, więc są modele i z racji tego, że nie ma na to copyrightu jako takiego, to są normalnie modele Wołodyjowskiego, Zagłoby, Skrzetuskiego, Kmicica, wszystkich postaci, a oprócz tego też właśnie Atos Porto Saramis, D'Artagnan, Kardynał Jeremi Wiśniowiecki i tak dalej, i tak dalej, więc y, motyw jest fajny i może do tego też by można było na przykład użyć tutaj. Nie no, bardzo fajnie to wygląda, moim zdaniem, moim zdaniem powinieneś wejść w tą pierwszą bannę, bo to jest twój klimat, czy w tą... Prawdopodobnie tak zrobię, no tylko mówię, I musi się stan konta podnieść. Koszt, tak naprawdę koszt tak. tych modeli jest niewielki za, za cenę, czy za ilość modeli, którą dostajesz, no tak jak mówimy, 20 zł wyjdziecie no za... No jak za Lorda Wirulencji, który jest jednym modelem potrafię dać sobie, no to... To za 20 zł też, tylko że musisz wszystko i... walić i czekać pewnie, aż, aż, aż się no, zrobi kickstarter, nie? Tak, znaczy <grym> chyba w, przewidywana dostawa jest od czerwca. No, to trochę za zrobione. Ja na... Czyli nie aż tak długo, bo potrafię być Kickstartery gdzie dużo dłużej. Słuchaj, ja na książkę Mela, mela Boss, tom, tom, teren Essentials czekałem ponad rok, więc wiesz. No, problemy no, zdrowotne. Ale pewnie. tutaj też jest o tyle fajnie, że ten Heresy Lab to już jest ich tak, któryś tak, z kolei tak, tak, tak. Kickstarter i z poprzednich mieli dobre feedbacki, więc nie robią ludzi kłapuko to jest tak, bardzo, bardzo dobra firma i z tego co tutaj widzę, że to będą jeszcze um, gdzieś tu było napisane, a Resin Digital Files, więc będziesz mógł sobie w którymś tam progu pewnie Kupić sobie STL. To nie STL-a. i drukować. Tak. Kto wie, może będziesz mógł kupić sobie go z licencją i drukować na zamówienie sobie po prostu dla ludzi. Też jest taka opcja. Czy wiecie, co tak bardziej może tak dalekosiężnie idąc, ale to by były nawet fajne modele, jakby sobie ktoś chciał zrobić takie dioramkę miasta to fantazji. To jak Nawet Cię nie to było. Sumie, tak, dokładnie no. to powiedziałem. No. <laughs> też, też, też. Jak właśnie tutaj, szczególnie biorąc pod uwagę, tutaj jak są te bandy takie waleczne, to jeszcze, jeszcze, ale jak masz tych właśnie no... Tak, Mieszkańców, tak? Yy, Citizens, tak gdzie tutaj no, jest tam jakiś no, walczący, tak, tak. ale jest jakaś właśnie ta babeczka, ten koleś, tutaj jakiś no. wystraszony król czy coś tam, nie wiem. <ślaska> Masa fajnych rzeczy jest, można zrobić swoje diaramki. Lub po prostu wykorzystać te modele do malowania, wiesz, odpicowania modelu. Nie? I zrobić. się tylko jedna rzecz, dlaczego niektóre modele tutaj są w, te, w, te, w takim kolorze. Czy po prostu zbieg okoliczności, czy. One właśnie będą jakoś inaczej. Znaczy tutaj akurat to chyba chodzi o to, że to były stretch gole. No tak, są, ale widzisz, tutaj też są... Tutaj też są Edons i są normalnie, nie? To mnie to dlatego tak o tym myślę, nie? No nie szczegół jakiś. Może po prostu fantazja tak. grafika. W każdym razie bardzo fajnie zrobiony, bardzo fajny Kickstarter, masz rację, moim zdaniem warto jest w niego tam sobie kliknąć, bo jest parę band, które można sobie naprawdę zrobić. Szkoda, że nie powiem By the way właśnie zebrali dziesięciokrotność celu, no, tak? Czyli 50 tysięcy złotych, Oni a mają prawie 200 pierwszy. tysięcy złotych. Oni nie po raz pierwszy, mój drogi, Heresy Lapne, ja mam ich na Facebooku, więc wiem, co robią, także tylko że często robią różne inne rzeczy, które już nie, nie, nie za bardzo jarają, nie? Ale wiem. No tak, bo to nie tylko do Fantazji, ale też do tak. 40 jakieś takie proxy modele też tak. chyba robią, o ile się tak nie Tak, by. tak, tak. Tabletop Games, gdzieś tu może było kliknąć na, na ich nazwę i wtedy wchodzisz i patrzysz sobie, jakie robili wcześniej. Tylko nie mogę znaleźć tego, gdzie to się klikało na ich nazwę. Tu, tu, tu, tu, tu. Tak. Jak niżej byłeś, to po było ich logo. Tak, ja tak wydaje właśnie, gdzieś, że gdzieś było. Było na górze. O, tutaj, Można tu i no. masz 22, 22 już zrobili, więc no. no, także spoko, jest moim zdaniem warte, czy godne zaufania, tak. No dobrze, moi drodzy, to chyba wszystko na dzisiaj. Panowie, czy macie coś do dodania jeszcze, coś jakiś na koniec, closing thoughts, takie? no że dziękujemy za uwagę, tradycyjnie piszcie w komentarzach, co się podoba, co się nie podoba i... Słuchajcie, tak. jedna tak. rzecz, którą... Wróciliśmy do żywych i będziemy się teraz w miarę regularnie z wami widzieć, tak jak przed pandemią. Pandemii. Miałem jej nadzieję. Dokładnie. I jedna rzecz ode mnie, jeżeli macie jakieś sugestie, tematów, które chcielibyśmy, chcielibyście, żebyśmy my poruszali, to dajcie nam znać w komentarzu pod filmikiem na YouTubie najlepiej bo tam wszyscy możemy tym zarządzać, że tak powiem, i będziemy mogli sobie zabrać takie tematy, bo część, dużą część tematów, którą nam żeście zarzucili kiedyś, kiedyś, y lata świetlne temu, wykorzystaliśmy y i to chcielibyśmy jakieś nowe. Jeśli macie coś, co chcielibyście, żebyśmy przedyskutowali, a czego nie robi ktoś inny, w postaci na przykład, nie wiem, ludzi, którzy opowiadają o lore i tak dalej, no to, to byłoby fajnie, żeby, żebyśmy mogli, y mogliście nam zasuger żebyście mogli zasugerować. No, Chyba wszystko, nie, panowie? To jest, myślę, że jest tak. Jest już późna godzina, czas iść spać. Żegna się z wami Zygmunt, Vincent i Szwagier. Cześć. Do następnego. Cześć wszystkim, Hej. Hej.